Witamy dobry wieczór 65 odcinek podcastu bezzimienny właśnie nagrywamy e, z, Mamy e, 3 sierpień, nagrywamy 3 sierpnia wieczorem, około godziny 22. No i standardowo ze mną będzie Tomek Zawacki. Cześć, witam wszystkich. Będzie ze mną Rafał Radomyski. Również witam. I ja będę nagrywał, czyli Christian Kender. Słuchajcie, 65 odcinek. Jedziemy, no właśnie, co w dzisiejszym odcinku? Ostatnio mówiliśmy o Karmagedonie. Więc o grze, w której, w której w sumie niewiele osób gra Więc dzisiaj powiemy sobie o grze, w której grają wszyscy Powiemy sobie dzisiaj głównie o Pokemonach Pokémon Pokemon, Pokemon Go jest to tytuł, który jest wszędzie Który grają wszyscy I dzisiaj sobie głównie o nim powiemy Oczywiście będą też inne gry, więc dowiecie się wszystkiego z odcinka A mamy dzisiaj tego sporo no, Naprawdę dzisiaj gier jest sporo Myślę, że nie będzie monotematycznie będzie ok. Jedziemy. Hyde Park, wiadomo Hyde Park, więc co ostatnio robiliśmy przez dwa tygodnie? Niech zacznie tym razem Rafał. Co ja robiłem? To nie jest chyba wielkie, wielkie zaskoczenie, że dalej grałem w Carmagedona, jest to wciąż u mnie tytuł numer jeden. Dalej nie będę się nad nim teraz rozwodził, zobaczymy jak nam się potem odcinek rozwinie. Chciałem tylko powiedzieć, że fajny feedback dostaliśmy, bo wiemy, że co najmniej kilku osobom na tyle się nasza recenzja spodobała, że postanowili jednak się dać szansę tej grze i się nie zawiedli. Więc to, tak, to, to bardzo, nas bardzo, bardzo cieszy. Nie? Takie, tak, to takie nas bardzo cieszy, usłyszeć, bo... Super. Bo, bo bo nawet no też nie byli przekonani i, i aż konkretnie no tą informację nam przekazali z powrotem tak I, i w sumie też spotkaliśmy się ze sporym wsparciem ze strony innych serwisów yy, w tej naszej opinii więc więc to się nam bardzo chyba można powiedzieć udało natomiast jeżeli chodzi o inne gry to muszę powiedzieć, że trochę się wkurzyłem na Uncharted. Może to jest trochę moja wina, ale nie wiem, nie jestem typowym trophy hunterem, a postanowiłem sobie wbić platynę w Uncharted, i jedną z niewielu rzeczy, które mi tam zostały, to było zrobienie speedrunner. Speedrun Charter 4 nie jest czymś bardzo skomplikowanym, no bo są tam te ułatwienia do gier, można sobie bez problemu ułatwić jakiś tam, ustawić najprostszy poziom trudności, można sobie wziąć nieskończoną amunicję, wybrać tam pistolet, który jednym strzałem w sumie wszystkich powala jakieś tam automatyczne celowanie. No ale wiadomo, że trzeba mniej więcej wiedzieć, w którym kierunku iść, nie, nie bawić się w zbieractwo i jakieś tam zagadki w miarę szybko porozwiązywać i na przejście gry jest 6 godzin. No i tak sobie grałem, grałem, grałem. No i wiecie, w momencie, kiedy wiem, jest 20 chyba jeden rozdziałów, tak? Czy, czy 22 powiedzmy licząc z epilogiem. I nie wiem, będąc przy piątym, przy szóstym miałem godzinę czy, czy półtorej na liczniku yy, w połowie chyba byłem przy właśnie 12. Yy, potem przy szesnastym to miałem chyba już 4,20 no i teoretycznie wszystko wydawało się tak, że da radę to skończyć powiedzmy w tym czasie ale jednak okazało się, że dużo zabrakło no bo te rozdziały powiedzmy mają nieproporcjonalną długość i stwierdzam, że jeżeli ktoś ma przechodzić grę tylko po to, żeby no, wbić trofeum na czas to kurde, no, mógłby być w tej grze jakiś taki, nie wiem, licznik, jakaś informacja, która ci pokazuje, że, no nie stary, jeżeli ty jesteś w tym miejscu, a zostało ci już tylko tyle czasu na liczniku, no to chyba jednak zacznij od początku, bo ja w momencie, kiedy się zorientowałem, że nie dam rady, mając tam niecałe 5 godzin na liczniku, no to mocno mnie to zniechęciło, żeby robić to drugi raz i na razie sobie odstawię to na półkę. W ogóle e, ch chciałem się tylko wtracić, że chyba to jest pierwsze takie trofeum e, w tedzie, żeby przejść chyba grę na czas. Bo z, nie, z, z tego co się orientuje. Tylko, że A ja był, poprzednich, był. E, Myślałem, nie że w poprzednich. Gadu... że wydaje mi się, że były. Z wiem, wiem że chyba w nie ja ja wiem w poprzednich. No dobra, no mniejsza. To. No, Godowor był. No takie gierki typu, tego typu mają przechodzenie na czas, no ale. Fajny jest ten nam charter, no daje powiedzmy to, to jakąś tam frajdę, no ale czasami, powiedzmy, no nie wiesz, gdzie dokładnie powinieneś. Ja naprawdę, wiesz, no świeżo po skończeniu jednej części. Potem jeszcze ograłem mnóstwo rozdziałów poprzez wbijanie jakichś tam innych trofeów poszczególnych, więc trzeba było przejść, powiedzmy, tam dwa rozdziały, nikogo nie zabijając, albo jakieś tam jeszcze inne dwa rozdziały niewykrytym, czy, czy, czy w ogóle sobie tam postrzelać, więc bardzo dużą część gry praktycznie no, pamiętałem i, i biegłem wiesz bez żadnego problemu i ogólnie rzecz biorąc, no nie wiem może były ze dwie takie sytuacje gdzie z 5 minut straciłem świadomie tak? bo raz nie przewinąłem jakiejś scenki a, a za drugim razem gdzieś tam powiedzmy się zgubiłem i stwierdziłem, że nie wiem, wezmę pauzę i sprawdzę gdzie tu trzeba było biec, bo, bo mi wpadło z pamięci i pomijając te kwestie naprawdę wiesz, szło to wszystko ok i kurde, no jeżeli ma być taki w miarę prosty speedrun no to ja bym nie chciał musieć przez całą grę, żeby wbić trofeum biec na zasadzie, że muszę, nie wiem, skakać i robić przewrotkę, żeby on troszeczkę szybciej biegł, powiedzmy, nie? To, jest, to jest trochę słabe. No ale trudno, no będzie trzeba się jakoś pobawić. No to tyle jeżeli chodzi o Uncharted, Karmagedon z kolei nie ma takich problemów, za każdym razem jak go włączam to się niesamowicie relaksuje, oczywiście w domu patrzą na mnie trochę dziwnie, bo co chwila słychać tam piski, wrzaski, krew brzezgającą i tak dalej, ale jest to wszystko dalej to samo i, i się świetnie bawię. No okay. więc co Tomek u Ciebie? E, dokładnie, co Tomek u Ciebie? Co jest u mnie? Słuchajcie, ja, ja, ja przeżywam taką nowość w moim życiu, bo jak wiecie, to ja zawsze wszystkie tytuły ograne na premierę, wiecie, każda nowość ograna, i na ogół to ja się nudziłem z powodu braku nowych tytułów, które mogę sobie pograć, a od dwóch tygodni, czyli od momentu jak skończyliśmy nagrywać po ograniu aż do wyrzygu w Carmagedona bo już mam tam ponad 60 godzin i zostały mi tylko dwa etapy, żeby skończyć całą grę. To zrobiła mi się ogromna kubka wstydu i, i nie mam najmniejszego pojęcia kiedy ja mam to ukończyć, ale jest tego plus, że będzie co do opowiadania zawsze na, na, na podcaście, więc jest to dla mnie nowość, bo kubki wstydu u mnie nigdy w życiu nie było. Ale jak widać teraz obowiązki, wiecie, mała dzidzia i, i praca i, i wolny czas poświęcany dzidzi, to się nie za bardzo łączy z graniem na konsolach i, i kurczę, będę musiał sobie jakiś system wymyślić, e, Jak to zrobić, bo, bo sami widzicie na rozpisce, tutaj słuchacze nie widzą, ale no tego jest dużo i, i to są różne gry, starsze, nowsze, wiecie, takich, których nikt nigdy nie opowiadał i tak dalej, i tak dalej, e, więc będzie ciężko i po części jest to też wina takiej stronki, którą ostatnio odkryłem, czyli lovecygier.pl i tam jak wyjdziecie na tą stronkę, to macie aktualne promocje i, i inne rzeczy na wszystkie platformy, Wiecie, od PC, peceta po Wii, po, po konsole nowej i starej generacji i na przykład z takich fajniejszych rzeczy, które ostatnio na grupie umieściłem właśnie, to jest ta stronka, można było wyrwać za 180 zł Gitar Hero Live z dwoma gitarami na PlayStation 4. No to to jest cena aż, aż no dziwna, jak dla mnie. I już prawie sięgałem, wiecie, po kartę kredytową, po portfel, żeby to zakupić, ale tak stwierdziłem, ja pierdzielę, mam w domu dwie gitary od, od Guitar Hero na PlayStation 3 i teraz kupię dwie gitary na czwórkę i, i tak powiedziałem, nie. Nie, więc ja na razie steruję wstrzymanie, nie kupuję żadnych gier, oczywiście oprócz No Man's Sky, które ma premierę już 10. a jeżeli dobrze pójdzie to 8 będę już miał grę u siebie, zresztą o No Man's Sky to po, po, porozmawiamy sobie w nowościach trochę w, w newsach, no i co, i dalej będzie Deus Ex i Final Fantasy 15. więc słuchajcie, ja mam na półtora roku grania do przodu, w sumie tyle, tyle u mnie. A ściągnąłeś nowe gry z plusa, bo dzisiaj pojawiły się ściągnąłem, ściągnąłem, i jedną jestem zdziwiony, a drugą jestem niezdziwiony, zdziwiony, ale Czyli to myślę, że pogadamy już. tak, odpaliłem i, i myślę, że o tym pogadamy sobie, nie? ale ogólnie średnia jest, ten plus w tym miesiącu jest, jest średni No ale słuchaj, no ja no, bo bardzo sobie Klepnąłem sobie te, te gry na PS4, tam jeszcze na PS3 był, Jakuza 5, tak tak, ona już była przed, przed, przed tą ofertą aktualną plusa wskutek jakiegoś okay. tam błędu już można było miesiąc temu no się. i ja sobie ją dodałem też do biblioteki, kto wie może będę miał jeszcze PS3 z powrotem, żeby sobie tam kiedyś dograć co ale, no, wiesz, no właśnie cebula, wiesz, jest taka, że potem pojawiło mi się przy kasie, że mam 380 zł zaoszczędzone, tak, i, i wiesz, i 0 zł, 380 w kieszeni, więc od razu pobiegłem do sklepu i, i kupiłem sobie, wiesz, nowe ciuchy i tak dalej, bo te 380 zeta zarobiłem, no przecież to Ej, jest ten, ale... ten, a zapłaciłem tylko 27 zł i jeszcze pograłem bry, gry z zeszłego miesiąca, tam było 350 zł w zeszłym miesiącu, bo też wziąłem sobie coś na PS3, więc po prostu to jest sposób taki na zysk. Ja nie wiem, czemu ludzie tego nie biorą, naprawdę. Ej, ale słuchaj, dobrze mówisz, dobrze mówisz, Bo, ale tego przedtem nie było, wiesz? Jak dodawałeś gry do Plusa, to one były za 0 zł, a teraz tak jak mówisz, właśnie się pokazuje łączna kwota, jaką byś wydał, gdybyś nie był tym ekskluzywnym członkiem PlayStation Plus, nie? I tak jak mówisz, to ostatnio właśnie pobrałem wszystko, co było w ofercie, e, łącznie z grami na Witę trójkę i czwórkę razem. Nie wiem. W Panie, to 500 ale... zł przecież Jo, i dokładnie, ty słuchaj, to mi wyskoczyła jakaś suma, 600-700 zł. Mówię, o kurde, rzeczywiście. To jak za drugie dziecko, robiłeś, co <laughs> znaczy, można kurde no. 500 plus od Sony, no. tak, ale, ale widzicie strawa. jaki sobie sposób wynaleźli w ogóle na, na ten, żeby pokazywać że jednak robisz dobrze płacąc plusa, no to jest kurde już po prostu mistrzostwo świata nie. E, tak e, dobra, Tomasz to tyle? czy coś jeszcze? nie, no to wszystko, no kubka wstydu sama się nie, nie, nie rozgrzebie, nie? Więc, więc szybko nagrajmy, ja muszę dalej grać muszę dalej grać, bo no, nie ma czasu Okej. Okay. Dobra, to teraz ja, w takim razie ja. E, przez ostatnie dwa tygodnie co zrobiłem? E, przede wszystkim się wkurwiłem. Wkurwiłem się na, na <głos> FIFA, Sony. FIFA, Diablo i Pokemony. E, <głos> Cały w... Krystian. E, w... Poczekajcie, Ej, dajcie mi zacząć. powerbanka już sobie kupiłeś tam na kabelku do telefonu na, na razie te... Na razie o Pokemonach powiem później. Powiem wam, <głos> czemu się wkurzyłem na Sony. Na Sony się wkurzyłem. Słuchajcie, wkurzyłem się na Sony ze względu na to, że dostaję takiego maila, że yy, dziękujemy za dokonanie zakupu w, w sklepie Sony, tak? A I ty ja nie mówiłem, nic nie kupowałeś. No właśnie, ja kurwa nic nie kupowałem, co jest? No i co się okazało? Zdjęli mi 200 zł za plusa i się trochę wkurzyłem, bo chciałem go sobie kupić troszeczkę taniej, bo można go dostać taniej, a nie za 200 zł bez 5 zł. No i dostałem takiego smsa, że, że niestety zostało pobrane. Więc użytkownicy drodzy, jeżeli macie plasa, cały czas go kupujecie, to ogarnijcie sobie, bo mam wrażenie, że ja to wyłączałem. Wyłączałem całą tą subskrypcję i ona w pewnym momencie mi się włączyła. Zobaczcie sobie, czy w jakimś regulaminie akceptacja regulaminów wam się nie wjebała gdzieś i jest na nowo. Bo nigdy w życiu nie kupowałem tego na stronie. Zawsze pisywałem kod i jakimś dziwnym trafem doszło to do mojego konta nie wiem czym no to jest ci, ostatnio, jeżeli ostatnio pozwolisz ja brałem... wyjaśnie. poczekaj no. bo ja właśnie mam tylko pytanko jeszcze bo ja brałem ostatnio subskrypcję na miesiąc to no. było wtedy przy broforsie. i wtedy nie byłem tak głupi jak Krystian i od razu to wyłączyłem <laughs> No i Dzięki, sobie, ale ja, ja nie brałem tego na Kosowi. Ale wiesz? ja i tak wiedziałem, wolałem buchać na zimne, wiesz, więc, więc wyłączyłem sobie. Mam lepsze sposoby na 27 zł, żeby wydać dwa kebaby i browar. <śmiech> więc, więc wyłączyłem sobie to przedłużenie subskrypcji, ale teraz kupiłem ponownie i właśnie jestem ciekawy, czy ponownie też muszę to wyłączyć. Oczywiście, no. że tak. Jeżeli, jeżeli musi to wyłączyć kartę kredytową Ale i kupiliście biega. sobie załóżmy przez kartę z drapkę, tak? Tam tego plusa to no. wam automatycznie przeskakuje automatyczne odnawianie się subskrypcji PlayStation Plus na tak, odnawiać co miesiąc czy tam co roku, czy tam jak się skończy. Jak to wyłączycie, ale znowu wbijecie kod na nowy okres tego plusa, to znowu musicie to odhaczyć. Za każdym razem, kiedy albo na, na, nabyjecie drugą kupna plusa, albo wpiszecie kod z cebula z drapki, musicie za każdym razem odhaczać e, automatyczne odnawianie się. No to teraz uratowaliśmy tyle dusz dobrych na pewno. Tak. Później podamy numer konta, możecie nam tak, przesłać tak, te 27 zł zaoszczędzone. Chociaż 7. Dajcie chociaż piątka na browara będzie. Będziemy nie, glita. no, wyślijcie od razu te 380 zł, które zaoszczędziliście, kupując te gry za darmo. Dokładnie tak. E, więc, tak. więc ja się wkurzyłem bardzo na Sony. Szkoda, że Tomek, że mówisz. E, A można e, oddać gry? Teraz? były tam kiedyś historie, że ktoś kiedyś oddał, ale wiesz, to są takie legendy, że nie, nie wiem, Nie, bo czy ja to się prawda, zastanawiam, czy... wiesz, bo jeżeli we, dostanę gry z plusa, nie, i dzisiaj byłem świadkiem takiej dyskusji bardzo na temat piractwa i, i tam się pojawiały stwierdzenia typu, że yy, no, ja spiraciłem jakąś grę, ale ona była taka dobra, że potem ją kupiłem, nie, i żeby, wiesz, twórcy zapłacił <śmiech> na tej zasadzie, że takie demo i w ogóle. I ja tak myślę, że wiesz, no plus to jest no, twórde, trochę, trochę forma piractwa, bo za 20 a 7 zł dostajesz coś, co jest warte 380, Nie więc to takie trochę piractwo tylko legalne i wiesz, ja bym na przykład chciał, że te gry są takie zajebiste, żebym chciał je oddać i kupić za pełną cenę na przykład, jak się plus skończy. Weź napisz, weź napisz na oficjalnym profilu PlayStation Polska takie zapytanie, że, że czujesz chyba, się winny, chyba. ściągając te gry z plusa. Kuchna. Chyba tak zrobię. To by było dobre, to by było to dobre. To plan na jutro jest. A tak przy okazji, taki mały off-top ogólnie sobie przypomniałem, jak się śmiejemy już z plusa, to wiecie, że Microsoft tam na swoim tym fanpage'u, Polska, Xbox, Polska, ogólnie bardzo dobrze umie w marketing. Oni zawsze, zawsze, wiecie, oni tam jakieś kuksańce dawali Sony na, na ich akcje marketingowe i tak dalej, i tak dalej. I na ogół im to dobrze wychodziło. Wiecie, jakieś śmieszne hasełka na przykład, że na przykład wiecie... Żarty z graczy można robić sobie tylko na Prima Prilis, a nie przez cały rok, nie? I dali ofertę na Xboxa. A tym razem sami sobie w kolano strzelili, bo mm, ściągnęli opis... Y czego gracze Xboxa nigdy nie powiedzą, wiecie, i tam numerki od 1, 2, 3, 4 i, i dali im przykłady na przykład, że e, nigdy mi nie przerwie Xbox Live, nie, słuchajcie, nie wiem czy czytaliście te odpowiedzi, które tam były na, na, na tym fanpage'u, ale tam ludzie pisali wiecie, e, nigdy nie zagram w grę w, w 1080p, wiecie, tak, takie hasła, no po prostu mistrzostwo hmm. świata, jak, jak ktoś tego nie widział to wejdźcie szybko na ten profil Xbox Polska na Facebooku i przeczytajcie, co tam jest za fantazja. Ludzie wypisują po prostu mistrzostwo świata. Może wrzucimy na, na fanpage jakiegoś screena z tego e, Tak, tak w, e, wrzucimy tak, wrzucimy, jak zwykle zapomnimy. ale do, e, mniejsza to. E, słuchajcie, e, poza tym, że wkurzyłem się na Sony. Oczywiście grałem w te Pokémony. Czasami grałem, po prostu grałem. W pewnym momencie myślałem sobie, nie pierwsze nie masz Pokémonów w Kiblu? U siebie? Później powiem, później powiem o tym, Rafale chcę tylko rzucić o tym hasło. I koniec. E, więc ogólnie wracałem, nie wracałem i, i, i, i powiem wam, co o tym myślę dalej. E, Lords of the Fallen. Słuchajcie, zatrzymałem się na jakimś e, bosie. Coraz, co, coraz bardziej ogarniam tą mechanikę. Ja wiem w ogóle, czemu ludziom podobają się Lords, e, Demon's Soul i inne tego typu właśnie gry. E, słuchajcie, ta gra jest do, stosunkowo tempa frustrująca, jeżeli walczę z bosem godzinę, dzisiaj walczę z bosem godzinę, nie udało mi się go pokonać, ale chyba wiem już jak mam to zrobić i to naprawdę sobie myślę, że po tej godzinie, po tych jeszcze dwóch godzinach być może w końcu go pokonam, będę tak zajarany tym, że po prostu pokocham tą grę, pomimo tego, że ta mechanika i ta walka z bossem jest takim pedałem, że to szok i właśnie dochodzi to do mnie, że jednak Eee, może to nie są takie dobre gry jak nam się wydaje po prostu jest wyżyłowany poziom trudności my osiągamy po paru godzinach sukces i po prostu kochamy, ta, kochamy tą grę i cieszymy się naszym wysiłkiem, że coś z tego nam wyszło eee, takie mam wrażenie eee, poza tym ogarnąłem sobie jeszcze Nigela, 17. bet. troszeczkę powiem, ale w sumie bardzo mało, bo po dwóch meczach wyłączyłem, w sumie usunąłem 20 giga ściągałem, teraz takie bety są i, i, i, i, i jeszcze ogarnąłem sobie jedną gierkę z plusa, jeżeli będzie czas to o niej powiem, też niedługo, ale przynajmniej fajna opcja, że e, może się niektórym osobom spodobać, e, ale to o tym powiem później w, w odcinku, czy coś jeszcze, no i idę w piątek na Suicide Squad, e, Idzie podobno jest słaby, ale ja pójdę, ale ja pójdę, bo, bo lubię nowy Joker, Harley Quinn i w ogóle cały ten klimat może być świetny. Star Trek nie oglądałem. Eee, szkoda. No ja eee, i myślę, że to obejrzałem no. i w sumie też o. nie byłem bardzo o. jakiś zawiedziony. Tak się bardzo negatywnie nastawiłem po tych wszystkich opiniach, że, że jak obejrzałem to stwierdziłem... Eee. Całkiem spokojnie. Nie jest zły, nie? nie jest spoko, zły. spoko. Batman, Batman, Batman daje radę. Szczególnie Batman, jako Batman. Daje szczególnie radę. Batman. Tu muszę przyznać, że naprawdę bałem się tego afleka. Uważam, że on jest ok. Zwłaszcza jako taki starszy Batman, nie? Że on gra tego już wiesz. Tak, Batmana tak, z 20-letnim tak, stażem, nie? A nie, że o, chuchro, on jest mistrzem bogów po roku, wiesz, ćwiczenia, nie? Mm -hmm. tak. No, więc u mnie to tyle przez dwa tygodnie się działo, więc myślę, że po tym półgodzinnym wstępie możemy przejść do wiadomości ze świata. Ciekawe, czy, ci, ci, ci, świata gier. Ciekawe, czy w ogóle przejdziemy dzisiaj do gier. Dobra, więc słuchajcie, <laughs> ten, wiadomości jedziemy, może pierwszą wiadomość niech zacznie Tomek, bo ma ich najwięcej. Tak, ma najwięcej i nie wiem, o czym zacząć ale najpierw. Ja mam ale tyle chyba... samo kłamco i oszuście. Ja nie ale wiem, ty, ty, ty, ty, czasami ty sobie mów... zaznaczasz jakieś tutaj, nie wiem, Neo, Reo i takie inne rzeczy. No, wiem. ale ty, ty w jednej linii, on ma w Ja i cztery, mam ładnie więc... wszystko od kreseczki on... uporządkowane i zacznę od najnowszego newsa, w sensie Xbox One nie umie w 4K. Znaczy nie umiał, ale się nauczył i ogólnie to wygląda tak, że ktoś się dorwał do premierowej, do nowej konsoli e, troszeczkę szybciej przed premierą i wiecie, zajarany chłopak podłączy pod swój najnowszy telewizor 4K e, Xboxa One S, e, no i konsola powiedziała, że no sorry, ale nie opoglądasz sobie w 4K, bo, bo nie, tak? Co się okazało? Hmm, patch, który będzie, na, który był na premierę wczoraj, drugiego była premiera, e, uaktualnia oprogramowanie i właśnie daje obsługę 4K w, w Xboxie. Powiem wam tak, konsole już widziałem, bo przyszły do mnie do sklepu. Pudełeczko jest śliczne. Konsola naprawdę ładnie wygląda i ta dziura z wiatrakiem, tak, ona naprawdę tak wygląda. To wygląda jak wentylator, jaki możecie kupić w AGD, ale ogólnie konsola naprawdę jest przyjemna. Jak ktoś. Czekaj, ktoś planuje... Czekaj, Krystian, czy Tomek nie narzekał na jakiś szumiący wentylator przed nagraniem, strasznie? On coś chyba powiedział. Tak, tak, ukrywa. tak. Dokładnie, <śmiech> no. dokładnie tak. A teraz nagrywa z patrzę... Xboxa. Jak patrzę na ten wentylator, który mnie tak zajebiście chłodzi i mi się dupa nie klei, wiecie, do kanapy, to widzę podobieństwa, widzę podobieństwa, naprawdę, no, no. Zobaczymy, Starszy jak będzie brat. wyglądał Scorpio. E, ale wracając do newsa, słuchajcie, już się wszystko naprawiło i Digital Fundry e, wzięło pod swoje, wiecie, pod swoje tam specjalne maszyny do analizy i w ogóle FPS-ów i innych takich rzeczy. I się okazało tak, że e, konsola rzeczywiście ma troszeczkę szybsze taktowanie procesora, tam troszeczkę więcej ramu i tak dalej, i tak dalej. I rzeczywiście gry niektóre szybciej się włączają, lepiej pracują, wiecie, szybciej chodzą, konsola się o jakieś 10 sekund włącza szybciej od standardowego Xboxa, a co idzie z 4K, to 4K, jak to teraz powiedzmy sobie własnymi słowami, będę cytować to co było w Digital Fundry napisane, najnowsze telewizory 4K radzą sobie lepiej za pskalingiem do 4K niż konsola sama w sobie, więc to tyle, jeżeli chodzi o mój komentarz na nową konsolę. O, Boże, e, o, bo to, e, jeszcze większe gówno, to jeszcze większe gówno niż Neo. Ale e, no. niektóre gry dostają nawet wzrost e, wydajności klatek. Dodają aż do 9 klatek na sekundę. Panowie, przełom. No po prostu nowa tej generacja. W większości 900p. <laughs> tak. Nie, no ale, ale Tomku, czego się spodziewałeś? Tak no, naprawdę sprawiałeś, Ty, no. a to ja, ja ci powiem. I wiemy, wiemy że Skorpion tam Scorpio, który wyjdzie za rok, wiemy, że będzie dużo mocniejszy, tak? No tak. Więc to, to miało być takie bardziej odświeżenie, zmniejszenie i ewentualnie te 4K, ale no jest z tym słabo, o czym wiemy, więc, więc ja się tego spodziewałem, że to Ej, będzie wystrzałł dobra, to ja pociągnę, kompletnie. od razu no no. Było też dobrałem się do danych z Digital, z Digital Foundry, tylko odnośnie PS4 Neo bo chłopaki do, dobrali się do jakichś specyfikacji technicznych yy, tych konsol, które oczywiście no jeszcze ich nie ma, ale no wiadomo, że musiały być przedstawione te ich specyfikacje producentom gier, żeby mogli tam dopasowywać, powiedzmy, już się szykować na przyszły rok. Nie? I na tej podstawie danych jakoś odbudowali komputer, który miałby odpowiadać specyfikacji PS4 Neo, no bo wiadomo, że konsole to takie inne PC-ty trochę, i potestowali wydajność klatkową na różnych popularnych tytułach. I mniej więcej to wygląda tak. Na przykład Wiedźmin 3 na standardowym PS4 w 1080p uzyskiwał stabilne 33 klatki i dla tej samej rozdzielczości, czyli 1080p, PS4 Neo miało 64 klatki. I przy zmianie rozdzielczości na wyższej na 1440p to już było 44 klatki, przy 1800p było to 31 klatek, natomiast niestety dla 4K były to 23 klatki, takie filmowe trochę, nie? No i dalej są inne gry różne, które chodzą też lepiej, na przykład Rainbow Six Siege, który tak Krystian uwielbia, miało 67 klatek na PS4, 121 klatek na PS4 Neo w tym 1080p. No i bez przechodzenia już przez te pośrednie w 4K było to 40 klatek. Więc to jest w sumie taki w miarę, w miarę przyzwoity wynik moim zdaniem. Wiecie czym mi to pachnie? PlayStation VR. Bo tam klatki są potrzebne, nie? Tam klatki więc, więc są tu potrzebne. wszystkie puzzle się układają i... właśnie w jedną fajną całość. Układają się w jedną całość, no tym bardziej, że każda z tych gier która tu jest zaprezentowana, tu jest jeszcze Far Cry Primal, jest GTA V jakiś tam Mirrors Edge Rise of the Tomb Raider, 3 yy... wszystkie te gry miały osiągnięte na PS4 Neo po powyżej 60 klatek, nawet właśnie 90, 80, 120. Yy, może nie dwukrotnie wyższe niż na standardowym PS4, ale tak powiedzmy yy, plus 80, plus 70%. Tak? Czyli 50, z 50 się robiło 90, z 40 się robiło 75 i tak dalej. No i na 1080p pod wiara to właśnie powinno się sprawdzić. Tylko, że to jest dalej gra, która bardziej ma ze Scorpio kontynuować, więc konkurować, przepraszam, więc no myślę, że jeszcze, jeszcze dużo się dowiemy w przyszłości. Na razie mamy jakieś tam wstępne dane. No a jeżeli jesteśmy... A co, co, co, co, co, co, co, co to było? Co wy tam macie za dzwonki puste? Eee, sorry, to ja. No to ja. nie wiesz, panie prowadzący, to się wyłącza z łąki przed nie, nagrywaniem. Nie, nie, nie, to <laughs> to z Spotify kupowałem i właśnie. No nie No, więc słuchacze wiedzą, że, że, że tu nie ma żadnych cięć i, i my to wszystko z głowy gadamy, a, ale z głowy nie powiem tego, co już jest wiadome, że PlayStation VR będzie potrzebowało 6 metrów kwadratowych do powiedzmy sobie przyjemnego użytkowania tego, tak? Więc jak nie macie tyle potrzebnego miejsca, no to, no to, będzie troszeczkę wam sztywno i nie, niefajnie się tego używało. Ale tak e, ostatnio się oświeciłem troszeczkę, bo słuchajcie, wszyscy myślą, że te 6 metrów kwadratowych, czyli 3 na 2 metry, to chodzi od telewizora, wiecie, w głąb pokoju, nie Ale zaraz przecież my nie będziemy potrzebowali w ogóle telewizora do obsługi PlayStation VR, tak? Jedyny, jedyny minus, jaki będzie w tym, to, że będziemy musieli kamerę od PlayStation 4 ustawić pewnie na jakimś statywie, albo wiecie, półka, krzesło, wszystko co macie pod ręką e, gdzieś w rogu pokoju, żeby te 6 metrów kwadratowych uzyskać, tak? Że, no powiedzmy sobie, no nie każdy. Może jakieś duże miejsce wygospodarować w swoim, wiecie, salonie do grania. Ale inaczej, patrząc na HTC Vive i, i Oculusa, nie wydaje Wam się to troszeczkę małym polem do gry, bo słuchajcie, no, przechylicie się troszeczkę w lewo-prawo i już wychodzicie poza, poza tą bezpieczną strefę, jak Sony powiedziało, tak? Jak, jak myślicie? Że to będzie taka, wiecie, jeszcze jedną rzecz dodam, że na obrazku, które Sony sugeruje, żeby fajnie się bawić, to jest krzesełko i taki fajny facecik z okularami siedzi na tym krzesełku, więc co myślicie, że Sony wie, że, że VR będzie do obsługi takiej, że będziecie siedzieć i tylko głową machacie, jak, jak nienormalni? E, dobra, to powiem ja, bo ja chcę VR. E, Tomku, ja, ja chyba takiego wiele w ogóle chcę. Ja nie chcę stać, stać i grać, stojąc, się kręcasz dookoła, wiesz, czym się coś stanie, albo sobie coś zrobię, po co? E, <laughs> Całe bardziej zainwestują w takie gry siedzące, te symulatory tak, tak, tak. siedzenia z kokpitu i, i, i tego typu rzeczy różne. Tym bardziej, że, wiesz, siedzę sobie na, na miejscu, e, znaczy, siedzę sobie w miejscu, nie wiem, co jest obok mnie dookoła, w sensie, że, wiesz, no, ktoś może przechodzić, czy coś, ja tego nie widzę, więc lepiej jest usiąść, usiąść na miejscu i rozglądać się bardziej w prost przed siebie, niż, niż kręcić się dookoła. Myślę, że jeszcze y, może być sporo opcji, czemu, czemu tak nie ma. Wiadomo, że gdyby tak było, to wydaje mi się, że HTC Vive ma dodatkowe kamery z, ty z tyłu też. Ma z przodu i z tyłu, nie? Ma z przodu i z tyłu, no właśnie. I, i i i po Poczekaj, jest... poczeka, Rafał, nie nie nie nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, teraz mi nie przerwiesz. Panik baton, tyk! Więc e, nie, bo po prostu gdyby coś takiego było, to ten zestaw by był droższy i to wszystko by było droższe. A Sony sobie nie może na to pozwolić, bo Sony będzie tutaj konkurować mocno ceną, dzięki czemu VR się rozwinie, dzięki czemu Tomku, ty też go z pewnością kupisz w dniu premiery. Więc... Nie kupię go w dzień premiery, to są kolejne to... gwoździe wbijane do trumny na mój plan, żeby kupić to w premierę, a kolejnym Zab gwoździem ci przerwę tak dyskretnie i fajnie, to powiem ci, że Drive Club VR jest zapowiedziany za na premierę w przeliczeniu na premierę, na premierę. Tak, na premierę i, no. za jedyne 189 zł co ty na to? Ja, ja nie kupiłem w ogóle Drive Club'a w ogóle go nie mam i w ogóle w niego nie grałem jak wyjdzie na VR'a to chętnie w niego pogram, bo jest bardzo ładny podobno i, i, i dosyć ciekawy, przynajmniej po tych patchach no tak, ale ja myślałem, że to będzie jako wiesz, nowe DLC do Drive Club'a którego wszyscy mają już na dyskach konsol bo przecież za darmo w plusie mieliśmy dostać i dostaliśmy mhm. e, i ewentualnie jakby chcieli to sprzedawać to ok 50-60 zł jestem w stanie zapłacić za takie coś, bo to nie oszukujmy się to jest tak naprawdę dodatek, który dodaje obsługę VR i kokpity w samochodzie tak a tutaj widzisz sprytny sprytne panowie z Sony e, wyczuli biznes i będą takie gry sprzedawać w pełnej cenie, dlatego PlayStation VR jest takie tanie, dlatego będą zarabiać na grach i w ogóle wiecie co, ja, ja poczekam a, chyba pół tonku. roku po premierze zanim kupię, się obraziłem y na VR i tyle Tomku, właśnie zastanowiłem się czemu tak jest czemu sprzedają Drive DriveClub VR w pełnej cenie może być to spowodowane tym, że ta grafika która była zajebista w Drive DriveClubie tutaj na VR nie będzie, więc musieli zrobić sporo musieli popracować I z tą PlayStation grą, żeby... 4, Neo. <grymne> okej, okay, ok, ale jeszcze czekasz po mimo prostu, wszystko? żeby kupić Bandlast PlayStation 4 Neo no przecież wszyscy to wiemy ale wiesz co, że to będzie chyba najlepsza opcja, jeżeli takie coś będzie to, to, to o, rzeczywiście na takie coś poczekam i boję się <grymne> raczej boję się, no, boję się, cieszę, no, A nie mówiłem? tak, tak to będzie wyglądać, boisz, co, no, kobieta się boi nie, moja kobieta się boi, że przede mną jeszcze będzie Nintendo NX Xbox Scorpio i, i ty chyba o to się boi, wiesz Ja ciekawe, czy będą jakieś takie aplikacje, wiesz yy, gierki indie tego typu i tak dalej, że wiesz, zakładasz swojemu dziecku tego yy, no, hełmofon i, i zostawiasz i ono tam, wiesz, nie uczy dziecko o kurde. no słuchaj czuję no, biznes, czuję ja też biznes w powietrzu dobra, to wykasujemy to, żeby interes takich Kickstarter'a Może. W, w każdym odcinku mamy jakieś pomysły do biznesów. Tak czy siak Tomku, ja bym się nie przejmował tymi wielkimi wymiarami tego co proponuje Sony, VR'a i w ogóle. Faktycznie masz rację, że tak na dobrą sprawę tylko ta kamera jest tam potrzebna i ona musi być w jakiś tam sposób dobrze usadowiona, Nie, ja tyle. Ale mówię, może trzymać w ręku, nie? Eee, więc e, e, tylko ewentualnie kable, tak? To będzie miało kabel, to będzie na kablu, będziesz podłączony do konsoli w, i będzie to miało dużo kabli. Widzieliśmy tam mniej więcej, jak to wygląda, więc to też jest jakieś tam e, ograniczenie. E, ale na pewno mi nie przeszkadza i na pewno się nie boję. Ja mam w ogóle bardzo mało miejsca w pokoju, więc tym bardziej Wam powiem, czy jest to, czy komfort grania mam jakiś, czy, czy jednak jest jakiś dyskomfort małego pomieszczenia. Spoko. no wiesz, nawet Matrix był na kablach, więc to, to jestem w stanie zrozumieć, nie? Ale. Ale zastanawiam się z kolei, po co im aż 6 metrów kwadratowych, jeżeli oni oczekują tego, że będziesz siedział w miejscu. To z kolei tego nie potrafię pojąć, bo. Znaczy, bo... wiesz czemu? Bo to jest proste do ten, bo, bo, nie wiem, czy się bawiłeś jakąkolwiek aplikacją na kamerę, na czwórkę, wiesz, tym Playroomem i innymi. Eee, ta kamera ma właśnie taki spierdzielony kąt widzenia, wiesz, że ona strasznie wszystko przybliża i żeby, żebyś ty się zobaczył w całości, stojąc przed kamerą, która powiedzmy na wysokości tam, no nie wiem, 60 cm od dłogi leży, to ty się musisz właśnie cofnąć na te 3-4 metry do tyłu, żeby kamera cię cała objęła, więc, więc to pewnie z tego to wychodzi wszystko. No okej. Okay. No dobra, mm -hmm. nie, nie wiem, czy to tam jakiś jest duży problem. Dobra, to, to co? To coś dalej? Dalej. I ja chcę na końcu, bo w sumie Tomek prawie się wykończył, Eee, Ale ja ja, mam już ja co ma... jeszcze, co ty naklejasz? Wiem, wiem, wiem, wiem, wiem, tylko, tylko ja, ja chcę powiedzieć swój na samym końcu, Rafale, więc to no. ty No dobra, to ja tak szybko. Kto ma PC-ty, ten niech ja. sobie ściągnie i niech sobie popróbuje w coś takiego jak yy, BT Ghost in the Shell, bo ja chcę zobaczyć, co to jest, chcę posłuchać, i Krystian, pograj bo mnie ciekawi ta gra, będzie film, będzie gra, gra wygląda jak strzelanka, ale jest w fajnym uniwersum osadzona i, i fajnie by było w to pograć, bo chyba Ghost in the Shell a wszyscy lubią, wszyscy się zachwycają, a beta jest otwarta. Mhm. Wiem, co to jest. Wiesz, co a, to czy... jest, dobrze. Tak, tak, tak, czy sprawdzę, nie wiem, Rafał, musisz mnie bardzo pomęczyć, boję się, że znowu jakaś beta, którą mamy. Ale może a, ktoś, ktoś z 20 nie? Coś, gra, coś tam, wiesz. A no, wiecie, wiesz? Ch chyba, chyba, że no. ktoś no tak, tak, tak. tak, tak. Jest Myślałem, to... że... Ja, ja na no pewno no. Nie, ben, nie mam jak, nie będę próbował na PC-cie, a jestem ciekawy, no bo zanim gra wyjdzie, to powiedzmy, no tam może się coś zawsze zmienić, a, a, a jednak to uniwersum lubię, uniwersum dużo powiedziane trochę, bo to mała seria była, ale jednak taka mocno zapadająca w pamięć. Dobra, drugi news, jaki mam, to jest, że nasz kochany gwint rodzimy z CD Projektu, który niedługo już będzie miał... Premiere jako fantastyczna gra karciana został zapowiedziany, że będzie miał potwierdzoną rozgrywkę crossplayową. Oczywiście pomiędzy pc i Xboxem, no bo to już jest jedno i to samo. Ale co ciekawe, zostało powiedziane, w sensie CD Projekt Red, Red powiedział, że jest otwarty również na dalsze próby jakby crossplaya, żeby również Sony włączyć w tą rozgrywkę i żeby móc tłuc się jak prawdziwy, wiesz pogromca tam dobrze ze złymi, czyli, czyli PS4 kontra Xboxy. I to by było fajne, bo takich crossplayów nie ma, a tego typu gierka spokojnie na pewno yy, ogarnęliby, żeby to zrobić, żeby to działało dobrze, no i, i że podobno jakieś tam yy, deklaracja poszła, no zobaczymy co Sony z tym zrobi. Moim zdaniem się nie zgodzi, ale można zawsze mieć nadzieję. Tak mi się przynajmniej wydaje. No. I... I coś jeszcze chciałem powiedzieć, że będzie coś takiego, miało premierę, jak animacja, film animowany, znaczy nie film, tylko ośmio, ośmio chyba, czy dziewięciodcinkowy odcinkowy taki miniserial, Transformers Combiner Wars. Combiner kombajner, czyli to są takie roboty, które... <śmany> ale żebyś wiedział, to są takie kombajny, które się łączą, wiesz, że, że te wielkie roboty, tak jak był ten Devastator z drugiej części bodajże, nie? Że one się tam, wiesz, z kilku pojazdów łączą w jeden większy, nie? I, I one mają być tutaj, powiedzmy, motywem głównym do jakimś tam fabuły przewodnim z akcją, która się będzie działa na Cybertronie, ale co jest najfajniejsze jest zwiastą tego, tej animacji, to, że ona jest bardzo fajna grafika, taka, taka powiedzmy świeże anime, czyli takie wiecie płynne i fajnie zanimowane, ale jakby bardzo mocno utrzymane w klimacie G1 tak i oryginalnych Transformersów i naprawdę zwiastun to jest czyste, piękno żeby oglądać i każdy kto lubi pierwsze Transformery to na pewno się tymi też zachwyci. Premiera ma być w internecie, ale jeszcze nie wiem gdzie. Pewnie na torrentach też 8 sierpnia 2016 roku. Tak więc jest to jak najbardziej temat aktualny. No. no, Więc będzie fajny serial, i, i to na pewno jest coś, co obejrzę. I mam nadzieję, że za dwa tygodnie już Wam powiem coś więcej o tym. I, i chyba wszystko z mojej strony w takim razie. Dziękuję, dobranoc. Okej, okay, więc z Rafałem się już żegnamy. Teraz ja, ja chciałem powiedzieć, w sumie tylko jednej rzeczy chciałem, powiem jeszcze o No Sky, ale to sobie zostawiłem w moim specjalnym końciku pod koniec odcinka. E, słuchajcie, e, wyszło coś takiego kiedyś jak wielka kolekcja komiksów Marvela. Było fajne, niefajne, byliście fanami Marvela, to sobie to kupowaliście. E, no i czekałem na DC i no, DC, w końcu się pojawiło to na DC. Więc jeżeli jesteście fanem Batmana, Supermana i jeszcze powiedzmy Wonder Woman czy Aquamana, Green Lantern, to możecie sobie ogarnąć, bo to wychodzi teraz w Polsce, wyjdzie to chyba w sierpniu, wiem, że na pewno w sierpniu, wydaje mi się, że w połowie sierpnia, będzie sobie to wychodziło co dwa tygodnie. Pierwszy numer kosztuje 15 pięt, zł, drugi numer chyba 20, a wszystkie kolejne numery już po 40, drogo, ja wiem, że drogo, ale komiksy są na ogół drogie. E, słuchajcie, będziecie mieli w takim komiksie oczywiście chyba około 68 8 zeszytów, więc spoko, będzie to wszystko, będzie to całe, prze, wie, większość lepszych tytułów od DC, jakie były wydane na przestrzeni, dajmy na to tych, nie wiem, 50 lat, powiedzmy, nie wiem ile oni tam, a, no, no, ko koło 50, e, albo i więcej, e, dużo więcej, 75-lecie Batmana było w zeszłym roku, więc dużo więcej, e, tak czy siak, y, jest to dosyć ciekawa sprawa, fajnie to będzie się komponowało na półce, tylko, że jeżeli naprawdę chcecie to zbierać, żeby to mieć, żeby kolekcja i tak dalej, to ostatnio widziałem wyliczenie, że planują ileś tam numerów, powiedzmy 70 czy tam 100, czy tam może nawet więcej i trzeba wydać na to coś koło 1800 zł albo 2200. Wiem, że troszeczkę trzeba mieć tych pieniążków. Oczywiście to będzie się kopowało co dwa tygodnie, no ale jednak wiem, że to będzie trwało dosyć długo i jeżeli, no wiadomo, jak ktoś chce za zacząć, zbierać to, to zawsze chcę dokończyć takie kupowanie, więc, więc to tyle, chciałem o tym powiedzieć więc jak najbardziej polecam Wam to wszystko, możemy przejść dalej, więc przejdźmy teraz do sprzedaży, no a sprzedaż mamy z przed dwóch dni, więc świeżutka więc tak, pierwsze miejsce Nowelego Star Wars, Przebudzenie Mocy Drugie miejsce ma Nowa Uncharted 4, trzecie miejsce GTA 5, czwarta jest Nowa FIFA, piąty jest Overwatch, szósty jest Doom, siódme miejsce ma Rocket League, league ósme nowe Call of Duty Black Ops 3, dziewiąty jest wow Minecraft e, e, Xbox Edition i dziesiąty ostatni jest Ratchet and Clank. Eee, słuchajcie, mamy listę, lista się w sumie jakoś w miarę nie zmienia, w sumie nic się ciekawego nie pojawiło. Może ewentualnie nie, nie zauważyliście, że na tej liście w ogóle nie, nie było, albo naprawdę nie pamiętam tego Mirror's Edge. Przecież to jest w miarę nowa gra, tak, tak jak patrzę tutaj na to całe zestawienie, ale nie pamiętam w ogóle, żeby... Nie no, może się raz pojawiła, ale, ale chyba średnio mi się to sprzedało, mam, mam wrażenie. Może się na jeden tydzień pojawiła, a my nagrywamy co dwa tygodnie. Takie rozwiązanie twojej rozpiny. Coś może, to jest może, może, może, może, może, ok. No, no krab, krap, no, może i krap w sumie. Nie grałem i nie mam zamiaru. Dobra, więc tutaj, tutaj LEGO poczekamy. W tym miesiącu wyjdzie DUSEX, wyjdzie no Man's Sky. Myślę, że tutaj się to wszystko pozmienia. Cieszy oczywiście mnie DUM. E, bo lubię gry, które są dobre no i Overwatcha też ogarnę ale ale jeszcze musi troszeczkę poczekać e, dobra, myślę, że nie ma co jedziemy dalej e, ok e, Tomaszu e, Tomaszu Pokémon Go, e, my najbardziej ogrywaliśmy Rafał też ogrywał e, więc Pokémon Go e, jedziemy, Tomku e, jak tam zbieranie Pokémonów. No nie ukrywam, pobrałem, pobrałem z Australii, potem pobrałem z Polski e, no i poszedłem na spacer z psem i z telefonem w ręku. No i słuchajcie, no ładnie ta gra wygląda jak Czyli dla pies mnie jeszcze gra. Żyje? Żyje, żyje, wiesz co, na szczęście ja z nim robiłem spacer jeszcze przed tym, jak, jak nastała Mania na Pokémon Go, więc więc dla niego to żadna nowość nie była, tylko się dziwił po jakich ja dziwnych krzakach łażę albo coś w tym stylu, to może nowość była dla niego, ale ogólnie co do samej aplikacji, bo ja tego grom nie nazwałbym, gra to jest za dużo powiedziane dla tej aplikacji, ale mniejsza z tym, słuchajcie, no jak dla mnie ta gra... gra. Pfu, yy, dla mnie ta aplikacja bardzo fajnie <laughs> wygląda, wiecie mapy Google pokolorowane władne, ładne pastelowe kolory, wiecie chłopek biega sobie zadowolony z czapeczką po tej mapie yy, co Nie, chwilę ch jakieś tam ch ch ch Chciałbym cię poprawić, oni mają chyba swoje mapy z tego co mi się wydaje Ale bazują na mapach Google'a nie jesteś to, pewny? Tak, bazują na mapa Google'a okay, i dobra. na poprzedniej tej grze, o której gadaliście na Bezimiennym y, chyba to było z y, Michałem bodajże o, o grach w plenerze y, i teraz zapomniałem jak ta gra się nazywała, coś na Ingress, Ingress o I, i dosłownie to są te same wiecie te mapy, ale mniejsza z tym... Ładnie to wszystko wygląda, to jest ładnie zaprojektowane, to jest zaprojektowane tak, żebyś zaczął w to grać i już tego nigdy nie odłożył. E, A propos tam są... ingres, to, to się wtrącę, ale bardzo duży powiedzmy plus mają osoby, które albo grały w tego ingresa, albo jakiś tam mają dostęp do informacji, bo wykorzystane zostały miejsca, które były właśnie oznaczane jako powiedzmy jakieś tam skupiska mocy, czy, czy jako miejsca yy, ciekawe, bo oni tam chyba przez te sześć lat zbierali cały czas informacje, cały czas ta mapa była aktualizowana i, i z wykorzystaniem tych informacji rzucili na to nakładkę z tymi Pokemonami, tak, czyli to nie jest na zasadzie, że jeżeli w Google masz nie wiem jakąś tam miejsce gdzie jest dodana jakaś kawiarnia to że z automatu jest szansa że tam będzie pokémon. tylko właśnie gdzie są ciekawe miejsca z tego In Ingressa całego tak? Znaczy, w... z ingresa, jeżeli chodzi o te wszystkie rzeczy które przeszły to są te sale gimnastyczne i poke, te stopy czy jak to się tam nazywa gdzie można te przedmioty no dostać tak, bo tak, pokémony tak, tak, są tak. losowo rozsiane nie? Poke... no w miarę losowo no, no ale Słuchajcie, no moja przygoda wyglądała tak. Wziąłem psa na spacer po pracy. Yy, idziemy, idziemy. O wyskoczył Pokémon. No to rzuciłem kulkę, dobrze złapał się Pokémon. No super, mam Pokémona. To chodź, idziemy dalej. Idziemy dalej, idziemy. pepek, Py, coś mi wyskoczyło. No dobra, no to rzuciłem tą tą Pokébola złapałem Pokemona, super, jej, cieszę się, no, no dobra, no idę dalej, idę dalej, wchodzę w jakieś krzaki, bo tam widzę, że dalej jest jakieś coś tam w trawie, wiecie, się rusza, no to idę, idę, idę, nie chciało mi się w sumie iść, ale wiecie, pies się musiał wysrać, no to dobra, to, to, to on se po, posiedzi, ja pójdę dalej. No i rzeczywiście, złapałem kolejnego Pokemona. Eee, no i tak już powolutku zacząłem się, powiem wam, w to wkręcać i stwierdziłem, że hmm, chyba zaczę naprawdę robić dłuższe spacery z psem albo w ogóle bez psa i i, i zaczyna mi się to podobać, no ale w drodze powrotnej stwierdziłem, dobra, pójdę jeszcze tam 20 20 metrów dalej, gdzie zazwyczaj nie chodzę, pójdę na skróty, zawrócę i tak wiecie, takie historie pewnie, jak widzicie ludzie po, po mieście, jak chodzą z telefonami w, w, w ręce, to pewnie takie dziwne właśnie zygzaki robią, e, no i wyskakuje mi, że jest Pokemon, e, niecałe, nie wiem ile tam, 50 metrów, czy tam 20 ode mnie, Patrzę, rzeczywiście, jakaś chata ogrodzona jakimś płotem, żywopłotem, ledwo co widać. No i tam w środku jest Pokémon. I tak, I tak przez chwilę miałem takie małe zawahanie. Kurwa, wejść czy, czy olać to, nie? I tak myślę, myślę, mój pierdole. Usunąłem tę aplikację, wróciłem do domu szczęśliwy. I, ty, i, I to jest moje całe, cała moja zabawa z Pokémon Go. A przedtem, kiedy jeszcze z Australii pobrałem, kiedy nie było jeszcze dostępne w Polsce, to powiem Wam, że wybrałem się na przejażdżkę samochodem i. i i miałem lepszą zabawę niż chod chodząc na piechotę. Wiecie, jeździłem samochodem i łapałem te pokemony i jeździłem od pocketstopa do pocketstopa i, i w sumie tyle. Dla mnie to jest fenomen, który już wy wygasza się za chwilę nikt o tym nie będzie mówić, tym bardziej, że gra ma bardzo ogromne problemy z serwerami, z tego co się naczyta na internecie i sam to, tego doświadczyłem, bo powiedzmy spacerowałem przez kilometr z psem i nie wyskoczył mi żaden Pokémon, co się okazało, musiałem zresetować aplikację, żeby się pojawiły Pokemony, to się nawkurzałem. No, i, i wiecie, tam mało aktualizacji zaczyna się robić nudno. To, to takie division się z tego robi. No i, i ta, to, ta gra niedługo przeminie, więc tyle ode mnie. Ale chętnie posłucham was. Um, Rafale, wydaje mi się, że będziesz miał trochę mniej do powiedzenia, więc. Ja ci mogę powiedzieć Bo... tyle, że włączy, włączyłem i wyłączyłem po godzinie. Ale jeżeli chodzi o tam wszystkie newsy o tej grze, to powiedzmy w miarę starałem się to pośledzić. Wiem, że, o nie wiem kiedy wygraliście, ale wiem, że obecnie weszła jakaś aktualizacja, aktualizacja nie wiem czy dzisiaj, czy właśnie trochę wcześniej już, już jakieś newsy były, która schrzaniła yy, właśnie to, o czym Tomek mówił, czyli informacje o tym, jak blisko są Pokemony. A to było bardzo fajne. Wiecie, to było to, to bardzo chyba fajne, było najśmieszniejszą rzeczą. Takie, no fajne, tak, no bo ciepło, zimno, tak co warto wspomnieć to jakiś tam Pokémon no zwłaszcza jakiś rzadki yy, który się pojawia to on tam jest do zdobycia tylko przez chyba pół godziny tak w tym miejscu yy, powiedzmy więc nawet nie wiesz jak na niego trafisz tak w danym miejscu to, to nie wiesz czy on już w tym momencie się tu pojawił czy, czy może za 5 minut wygaśnie więc ogólnie no, trzeba się jakoś tam pospieszyć no, ale że były różne mapki że były różne jakieś tam yy, delikatne powiedzmy wspomagacze i, i małe oszustwa żeby właśnie wspomagać to łapanie Pokemonów, no to zdecydowali się to chyba wyłączyć. Tym bardziej, że to yy, ten system ciepło-zimno chyba dosyć mocno im serwery obciążał. Yy, eee, przede, przede, przede, e, przede wszystkim, Rafale, ten system ciepło-zimno z łapkami e, nie działał dobrze. Były, pro, były problemy po prostu z tym, jak to działa, i to oszukiwało graczy, że albo nie były te odległości faktyczne, albo ale po prostu tego tam w ogóle tam nie było. Coś tam pomagało, ja wolałem, nie. żeby to mi powiesz, w razie Coś czego tam razie, żeby pomagało, to ale. 3 na 5 razy zadziałało, tak, nic żeby tego nie było w ogóle, no bo teraz. No, no wiesz, w, widocznie wiesz, no. Jak dają jakąś implementację do gry, która ma na czymś polegać, a ona może raz działać, raz nie działać, no to wolą na razie ją wstrzymać. Zresztą napisali, że wstrzymali ją ale cały czas będą starali się powrócić i po, po prostu próbują rozwiązać ten problem. Z, zobaczcie, z Pokémonami jest problem, z tymi serwerami jest problem i tak dalej, chociaż już mniejszy, już widzę, że mniejszy. Ja już ja żyjąc sobie w Anglii nie mam żadnego problemu już teraz. Miałem chyba pie przez pierwszy tydzień od premiery w Europie, ale tak to nie mam już żadnych problemów. A, a trochę w to gram. Oni musieli dosyć e... szybko zrobić zamówienie. No Mówmy się, nikt się nie spodziewał, że aż takie będą mieli zainteresowanie, Nic. aż takie obciążenie. Nic. Oni po prostu, wiesz, obudzili się rano i ty, kurwa, zobacz, co się dzieje. Nie wierzę, wiesz. Zamawiaj no, serwery no, bo... szybko, za ile będą. <śmiech> e, dokładnie, e, mogło tak być, Rafale. E, chciałem tylko powiedzieć, że. To jest gra, która jest otwarta, to jest otwarty świat i powiem Wam, że dosyć ciężko e, cokolwiek zmieniać w tej grze. E, wydaje mi się, że nie wiem, Facebook będzie miał więcej aktualizacji niż gra, która jest stosunkowo, niż Pokémon, która, która, która jest nie aplikacją, tylko Gruntonku która na rynku jest, nie wiem, dajmy na to, nie wiem, od miesiąca, tak? I miało raptem dwa, dwie aktualizacje, gdzie Facebook mi się w części aktualizował, więc, e, więc po prostu ciężko jest tam robić jakiekolwiek zmiany, bo ta gra jest cały czas online. E, ale zobaczymy, jak to ogólnie będzie. E, dobra, więc ja teraz powiem tro troszeczkę coś o tych Pokemonach. Słuchajcie, no jest to fenomen, jest to fenomen, no nie oszukujmy się, no, naprawdę dużo osób to gra. E, ta gra ma naprawdę bardzo dużo fajnych rzeczy, bardzo dużo fajnych momentów i bardzo dobrze, że tak jest. Ja wiem, Tomku, że się od niej... E, że się od niej odbiłeś, ale ja wiem, że ty lubisz przechodzić gry, a tej gry niestety nie przejdziesz. Ale ja ci e... mogę z chęcią powiedzieć, co mnie jeszcze denerwuje w tej aplikacji, nie? więc... No dobra, no. Kontynu kontynuuj. E, więc ja myślę, że to jest świetny E, społecznościowy, e, nie wiem, społecznościowy, nie wiem, e, stan. Nie chciałem powiedzieć stan społecznościowy. E, to jest gra, to jest, to jest po prostu Facebook, tylko że gra. I to jest rewelacyjne. Słuchajcie, e, ja mam na przykład, ja mieszkam nad morzem i mam molo. W molu, e, są odpalone cztery stopy, w których rzucają, e, lunę, lu, lunę, lunę, I słuchajcie, lure. Tam, lure, sorry. E, masz rację, tomku. I wyobraźcie sobie, że ludzie tam chodzą w kółko. Jeden koleżka z, jeden koleżka z tym, z powerbankiem oparty co chwilę nie wiem, no, co, co chwilę ludzie chodzą w kółko tego mola, no, bo co chwilę nam się odświeżają, więc akurat pięciominutowy spacer macie odświeżony i po prostu chodzą, non-stop chodzą, non-stop. I to nie tylko dzieciaki. Ja widzę ludzi, ja, ja tak zastanawiam się, patrzę na faceta 60 lat, co on robi na tym telefonie? No, gra w Pokémony. No, po, dla mnie to jest rewelacyjna sprawa, naprawdę. E, widzisz ludzi i po prostu nawet o nich, do nich mówisz cześć, co robisz? Tak, Pokemony, tak, gram, tak, tak. I po prostu to, to jest fajne, to to jest, to jest bardzo fajne doświadczenie z innymi ludźmi i fajnie, że ludzie grają w takie coś. Ja wiem, że może Pokemony nie jest grą najlepszą, bo o tej grze jeszcze powiem w ogóle, co, czy, czy ta gra jest w ogóle dobra, czy nie, ale jako taki element, którego normalnie nie ma, bo ten ingres się w sumie za bardzo nie uda, mieli dobry pomysł, ale się nie uda, ale jednak Pokemony, Marka, Marka e, zrobiła swoje i Widzimy na ulicy ludzie z telefonami. Ja po prostu pytam się starego, nie wiem, starszą osobę w mojej pracy, e, czy słyszał coś o Pokémonach? Tak, słyszał, wnuczki grają, inni grają. Wszyscy wiedzą już, co to są Pokemony. To nie jest e, coś, co po prostu Carmagenon, tak? Że, że, że zagra 20 czy 30 osób w całej Polsce, nie Pokemon o Pokemonach wiemy teraz, wszyscy ludzie którzy nigdy w życiu o tym nie wiedzieli nie oglądali seriali, nie grali w karty e teraz mają świadomość co to są Pokemony to jest już ogromna marka e dzięki tej grze i bardzo dobrze, że tak się stało Mam teraz tanie. tak tą. Ja, te ja teraz powiem o grze, no no no no to skoro wszyscy wiedzą to to co my o no. tym jeszcze mówimy Okej, okay, bo to, bo bo po prostu e, e, następnym razem Rafał będziemy mówili o grach, o których nikt nie wie. To już za chwilę eee, odcinku powiemy. To, to już zaraz. O Boże, o Boże, o Boże. No, Nie, ale um... tak śmiejąc no? się to, dokładnie rozumiem to, co mówiłeś, bo sam też tak uważam, że sam fakt, że ludzie, wiecie, wyszli na ulicę, zaczęli chodzić, używać nóg w końcu i, i, i to, że taki aspekt społecznościowy się robi, że takie mówię właśnie, że dzieciaki zagadują się na placu zabaw, wiesz, łażą razem wszyscy, no to naprawdę fajnie to wygląda. Słuchajcie, u mnie, u mnie w sklepie między alejami. No właśnie, chciałem się spytać o, o twój sklep. Czy chodzą ludzie w, w Media marcie z telefonu? Ale już oczywiście, że chodzą, łapią te Pokemony, to fajnie wygląda, od razu takiego gościa rozpoznasz, który gra w tą grę, bo to są takie specyficzne, no słuchaj, nikt ci nie robi kółek na ekranie telefonu i palcem nie smyra, tak? To, to, są, to, to od razu widać, że ktoś no tak, gra tak, albo tak, ktoś właśnie, nie gra. W tak. mediach to wszędzie było, no po prostu w polskiej telewizji też o tym wspomnieli. Jest fenomen na skalę światową i to jest fajne, wszystkie takie rzeczy są... W Naprawdę, no, no fajne, tylko wiesz, to się tak naprawdę niczym nie różni od tego, że jest premiera głośnej gry e, na, na, załóżmy na PlayStation 4, tak? Załóżmy, jak będzie No Man's Sky. Słuchaj, ludzie będą to samo robili, ludzie będą przeżywali te same emocje, będą pisali na forum, rozmawiali ze sobą, będą przeży przeżywali te, tą samą euforię, grając, e, wszyscy ludzie na całym świecie grają w jedną grę, tak? To jest właśnie ten moment, kiedy, wiesz, kiedy my, gracze widzimy, że nie jesteśmy sami w domu, że nie tylko my gramy w te gry i dzielimy pasję naprawdę z milionami innych ludzi, a Pokémon to pokazał na żywo, wiecie. Ludzie zaczęli chodzić i łapać te Pokémony i to jest, jako sam fakt, jest super. No, no, co jest złego w tym, że ludzie chodzą, wiecie, zdrowe spacerki robią, zwiedzają różne rzeczy, jeszcze dodatkowo poznają nowe znajomości, śmieją się i tak dalej, i tak dalej. I to jest fajne i tego tej grze odmówić nie można, ale wszystko inne co jest z tym związane jak tak ochłoniesz i spojrzysz na to no to, to to jest badziew to jest totalny badziew tak nie wiem czy czy chcesz dalej kontynuować coś bo chętnie posłucham co co masz dobrego do opowiadania Rafał tak samo ale ja mogę wam powiedzieć parę rzeczy które są totalnie do niczego i jak tego twórcy nie zmienią no to ta gra tak jak powiedziałem że umrze za tydzień za dwa za znaczy na pewno wiem, że ma być dodane gdzieś w późniejszych aplikacjach y, możliwość, nie wiem, handlu, tudzież wymiany Pokemonami i, i to jest coś, czego Dokładnie, na pewno tylko najpierw tak muszą uporać się z cheaterami, z różnymi e... hakami i tym wszystkim, co jest i psuje tą grę, więc... No... Oczywiście, poza tym no są boty i tak dalej i, i wiesz, co za problem jest sobie gdzieś tam handlować w ten sposób, tak? Zresztą Allegro jest już pełne tego, wiesz, wyprowadzania... To jest, key, to jest spacer i, i tego typu głupoty. To jest tak, tak, tak, eee, tak, tak, tak. To, co mnie wkurza... Tak patrząc przez pryzmat przygotowania tej gry, tym bardziej, że mm, to jest marka no, gdzieś tam mocno kojarzona z Nintendo, co swoją drogą też jest ciekawe, bo w ostatnim odcinku tam w dwóch słowach dosłownie wspomnieliśmy o Pokemonach tylko przez pryzmat tak naprawdę wyników na giełdzie. Niedługo potem Nintendo się przyznało, że zasadniczo Pokémony nie należą do nich i, i zasadniczo to nie oni zrobili tą grę, i zasadniczo to nie Antigames, tak, I, i w ogóle Pokemon Company jako firma posiada prawa do marki. No i tak jak te akcje na 305 dolarów weszły, tak spadły poniżej 200, więc tam jakiegoś szału, szału nie było i, i ta bańka pękła, tak, to było wiadomo, że pęknie. Dalej mamy taką kwestię, że jeżeli to jest gra kojarzona z Nintendo, to Nintendo powinno zadbać o to, żeby była dobrze odbierana pod każdym względem. Nawet jeżeli ona posiada jakieś niedoróbki mechaniczne, że trzeba ją resetować, że się wiesza, że, że tam powiedzmy nie działa radar, to jest pikuś, tak? No bo człowieku, takie rzeczy, tam ci Pokemony giną, wydarzyć. które złapałeś przecież. Ale... Złapałeś rzadkiego Pokemona i przez... no. Ja wiem, okej, okay, okej, okay, ale wiesz, ale no to, teraz to są nie, wszystko, nie, to. to są wszystko elementy stricte związane z aplikacją, tudzież grą, no, które powiedzmy wymagają spaczowania, poprawienia i tak dalej, ale one dalej dotyczą samej gry, a, to, że y, taki Tomek na przykład albo iluś moich znajomych stwierdziło, że y, w dupie ma chodzenie, skoro można łapać pokemony podczas jazdy samochodem i, i w zasadzie aby w momencie kiedy pokemon ci się pojawi, jeżeli ci się uda kliknąć y, na ekranie w tego pokemona, to wchodzisz w tryb jego łapania i to już nie ma znaczenia, że odjechałeś 3 km przez tą minutę y, z tamtego miejsca i nawet wiesz lecąc na autostradzie 120-140 możesz dalej łapać pokemony. No to jest to beznadziejne, tym bardziej, że gra ma zapisane coś takiego jak pomiar prędkości i blokuje ci na przykład to wysiadywanie jajek, tak? W momencie, kiedy, kiedy jedziesz powyżej 20 km na godzinę, czyli na rowerze, no jeszcze jako tako można się toczyć, ale już powiedzmy, samochodem, autobusem on ci nie policzy tych kilometrów nie? I, i nie będzie nie będzie opcji, że jakoś to zrobisz sobie szybciej i łatwiej, oszukasz grę. No to z jednej strony mogli to zrobić, ale z drugiej strony nie ma blokady, która by uniemożliwiała wiesz, w ogóle korzystanie z gry, na przykład powyżej. 20 km na godzinę, ona w ogóle nie powinna działać. No, dla bezpieczeństwa rowerzystów, dla bezpieczeństwa yy, kierowców, no, nie wiem, wiesz, statystyki jakichś wypadków i tak dalej. No, może i są, może i nie ma, ale no, tak czy inaczej jest ryzyko na całym świecie w tym momencie, bo iluś debili takich gra sobie, wiesz, w trakcie jazdy, bo się nudzi. No właśnie, i być może dla tych debili, którzy sobie grają w trakcie jazdy, to też są odbiorcy za, za, za, zablokowali im możliwość wykluwania tych jajek, co jest bardzo fajną sprawą, szczególnie jeśli macie 10 ki... jajka, które wyklują się za, po przejściu 10 kilometrów, ale przynajmniej można łapać pokemony, no i to cały czas napewnia, żeby łapać pokemony. Potrzebujesz pokebole, a żeby mieć pokebole, no to jak nie No ale będziesz, nie po to też jazdy płacić. samochodem, Wiec, no, sorry, no Wiesz, nie jako... No, um, Słuchaj, no nie wydaje mi się, żeby jakikolwiek kierowca łapał Pokemon. Oczywiście, że tak. Widziałem ja, na własne oczy, no to... kolega i to nie jadąc no nieautostradą. To... Wtrącać w tą, w tą, w tą pogrążać. W, interesującą wymianę zdań, ale nie słuchaliście, co ja powiedziałem na samym początku, że no ja słyszałem, że robisz to samo dlatego powiedziałem, że tak jak właśnie Tomek robił, no to Krystian cię nie słuchał tak jak robił Tomek, ja też mam takich znajomych którzy robią to samo i o ile naprawdę jestem w stanie to zrozumieć jadąc autostradą, bo mi jadąc autostradą też się zdarza przeglądać fejsa, bo jedzie się prosto na tym pomacie, nie ma przed tobą samochodów jest spoko, nie? I, I można tam coś zajrzeć, zmienić w radiu, tak naprawdę machnąć dwa razy palcem jak się pojawi pokémon, to też nie jest problem, ale doskonale wiemy, że to tak nie działa, jeżeli nie ma na blokady na aplikacje no to niezależnie czy droga polna czy, czy wiesz jakaś tam miejska po prostu się to robi i, i wiesz w korkach nie siedzę, nie śledzę ludzi nie, ale poznajomych widzę że coś takiego ma miejsce i przeraża mnie ta ilość. Zresztą nawet w Polsce po premierze gry na Autostradzie pojawiły się na tych tablicach informacje, że proszę nie grać w Pokemon. Ale to to, to to to jest taki, wiesz, marginalny problem. Najgorszy problem jak dla mnie tego całego Pokémon Go to jest to, że to jest fajne, ale tak naprawdę... Ty nie widzisz jakichś postępów w tej grze. Fakt faktem. Zdobywasz Pokemony, zdobywasz więcej Pokemonów, wysyłasz Pokemony do profesora, dzięki temu dostajesz e, cukierki, które pozwalają, wiecie, ewolować i upgrade'ować swoje Pokemony. E, I co? Jedyny cel tej gry to jest Tworzyć jak najbardziej mocnego Pokemona, i i co i przejąć jak najwięcej sal gimnastycznych? No właśnie to nie, jest... właśnie nie, właśnie nie, właśnie nie. E, powiedz jeszcze raz, co powiedziałeś: powiedziałeś stworzyć jak najlepszego Pokemona? No, jak Złapać nie, wszystkie nie. Pokemony i stworzyć Pokémon, bo chyba e... jedyną rzeczą, jaką znaczy... można w Pokemon robić, to walczyć e, z tymi Pokemonami, co są w salach gimnastycznych, tak? Tylko, tak. że jeżeli tak, gościu, tak, tak, tak. E, który gra sobie na Androidzie, nie oszukujmy się, na Androida to jest otwarta platforma i tam pewnie jest miliardy różnych haków, które ci, z, wiesz, e, trainerów i innych takich rzeczy, które ci zrobią Pokémon Go plus plus, tak? Wpiszcie sobie w internet, zobaczcie co to jest e, i to się mija z sensem, jeżeli wchodzi na salę gimnastyczną, gdzie tą salę gimnastyczną, salę Pokémonów, i patrzysz, a tam masz jakiegoś tam kurcze, nie wiem, Squirtu, który ma CP, wiesz, 20 tysięcy, tak? No, no, no okej, okay, super fajnie. Mi, jak dla mnie, jeżeli oni nie wprowadzą walki między, między trenerami, tak? Jeżeli wiesz, co za problem, żeby w pobliżu na przykład technologia NFC, tak w większości telefonów już istnieje, żeby to zadziałało i zrobić walkę z innymi trenerami. To by naprawdę zrobiło mega, e, mega dobrze tej grze, bo jeszcze więcej ludzi, by wychodzili i spotykali się ze sobą, rozmawiali, walczyli ze sobą. Kolejna rzecz, tak jak mówiliście, wymiana, a nawet sprzedaż Pokémonów. Słuchajcie, no to to przecież byłby hit, to by przybiło, wiecie, te, te, sławne, <śmiech> s, te sławne aukcje w Diablo czy co tam ludzie sprzedawali, albo skórki od Counter Strike, a. Słuchajcie, ludzie wychodzą na ulicę i sprzedają wiesz, za 10 tysięcy jakiegoś, jakiegoś rzadkiego Pokemona. To byłaby szajba, to by media pisały. Nie? Więc słuchajcie, walka z trenerami po pierwsze, wymiana albo sprzedaż Pokemonów po drugie. E, a po trzecie, słuchajcie, a może by tam jakąś fabułę wprowadzić, jak dla mnie. Jeżeli by wprowadzili tam jakąś fabułę, to to, to by po prostu zrobiło z tej aplikacji tudzież gry, no mistrzostwo świata. A wydaje mi się, że wprowadzić takie, wiecie, eventy fabularne, to nie jest żaden problem, tak? Już grę mo robiły wiele razy, to no nie wiem. Słuchajcie, jak dla mnie to wygląda na fajny produkt, z którego można zrobić coś genialnego, coś, czego nigdy nie było, jeżeli chodzi o, o całą historię gier. Eee, ale jak na razie, to robią z tego jedynie promocję McDonalda, bo podpisują kontrakty między sobą firmy, żeby postawić w danej, w danej lokacji, wiecie, Pokestopa, żeby tam ludzi przyciągnąć e, i mikrotransakcje, żeby kupować i jak najszybciej ewolować Pokemony. I jak dla mnie, no to, to bardzo szybko umrze. E, tak, to może być taka bańka, która pęknie. E, z tym, że mm, słuchajcie, e, może zacznę ogólnie e, e, o tej grze, co co mi się nie podobało, ale później zmieniłem zdanie. Nie wiem Tomko, jak długo grałeś, ale gram sobie, gram, gram, gram, tam znajduję te pokemony, fajnie, mają tam 15, 20, 30 ten CP, ten punkty tego ataku i tak dalej. I leveluję leveluję, mam już tam szósty, siódmy, ósmy i patrzę, że te pokemony są coraz lepsze, że zbieram coraz lepsze pokemony, coraz mocniejsze, te same pokemony, ale coraz mocniejsze. I tak się zastanawiam, jaki jest sens w takim razie zbierać pokemony na tych niskich poziomach. Co więcej, to to nawet nie. Ale jaki jest sens ewoluować te pokemony na tych niższych levelach, skoro i tak wyoluowany, dajmy na to, nie wiem... Pikachu do Raichu może być zdecydowanie słabszy niż Pikachu zebrany na poziomie 15. E, więc tutaj zastanawiałem się, że bieda jest tym e, i bardzo mi się to nie podobało, szczególnie, że wiesz, żeby ewoluować, to musisz zbierać te cukierki itd. i tak no, dalej no i, i tam jeszcze musisz po prostu zrobić parę rzeczy, że, że, żeby on się ewoluował i czemu? No i właśnie, tak sobie właśnie później pomyślałem, że w sumie, w sumie to wszystko i tak Ci bije level, bije Ci ten level i Twoim, twoim zadaniem głównym w tej, w tej grze jest właśnie w sumie praktycznie, Tomku, to co powiedziałeś, tylko że ro, musisz to robić na wyższych levelach. Żeby wchodzić tak do Jimów tak, tak z sensem, żeby w ogóle go w jakikolwiek sposób utrzymać, to myślę, że dopiero od 20 levelu zaczyna się taka większa zabawa, kiedy pojawiają się te silniejsze pokémony, które po prostu znajdujesz. No i, i z jednej strony fajnie, z drugiej nie. Jak jesteś na piątym poziomie, to nie znajdziesz pokemona z taką siłą, który znajdziesz na 20 30, już o 40 nie wspominam, tak? E, więc y, więc to jest też takie. Y, cała apce na tym, żeby po prostu grać w takie Pokémony. Grać, grać, grać, zbierać, levelować, levelować i levelem dociskać. Od 30, od 30 y, już jesteś y, pro ale od dwudziestego już zaczyna się konk konkretna zabawa no i właśnie, czy jest sens czekać do tego 20 poziomu to zależy masz Tomku psa, jakbym miał psa to bym chodził z tymi Pokemonami, bo to by było całkiem spoko dzisiaj akurat dziewczyna mi powiedziała o, Jim jest wolny, lecimy, odbijamy Jim i co, i poszedłem sobie z nią i nie wiem, 5 minut ciach odbiliśmy gym i sobie wróciliśmy jeszcze faktycznie tak jak mówiłeś na około, żeby pokazać ze stopa zahaczyć e, jestem trochę zajarany tą grą, ale nie jakoś nie wiadomo jak, czasami nawet nie chcę mi się włączać, a czasami ją sobie odpalę w zależności od humoru e, bańka pęknie, na pewno pęknie ale jeszcze długo e, długo czasu wody w Wiśle i tak dalej musi upłynąć, bo to jest jeszcze świeże i to jest fajne i tego nie było, przynajmniej nie dla normalnego konsumenta Słuchajcie, gra sama w sobie jest moim zdaniem całkiem w porządku. Bez szału, w porządku. Ma proste sterowanie. To ma być prosta gra. To ma być gra dla każdego. To ma być gra dla pięciolatków 6 latków, 20 latków, 60 sześćdziesięciolatków, to gra, ma, gra musi być prosta, tam musi być prosta mechanika. E, trochę nie ma, brakuje tego samouczka takiego, który by ci wytłumaczył e, faktycznie te zasady, więc e, na początku pamiętam, że musiałem czytać różne poradniki, bo, bo nie wiedziałem, co, co mam po prostu w tej grze robić, więc to też trochę boli, więc tutaj e, trochę to jest słabe, ale ogólnie wciąga. Potrafi, potrafi wciągnąć. Fajne jest zbieranie Pokemonów, szczególnie jeżeli inni to robią, to jest świetne, jak będzie wymiana Pokemonów, no to jestem ciekaw jak to rozwiążą czy ja na tym piątym poziomie dostanę Boxa um, od kolegi który ma 30 i ma półtora tysiąca e, półtora tysiąca tego CP, więc e, zobaczymy jak to rozwiążą wszystkie rzeczy, o których e, mówisz Tomku to mogą jeszcze wprowadzić to nie jest tak, że, że tego nie będzie, tylko po prostu to jest, to jest nowy produkt, oni go będą aktualizować, tylko tylko muszą to pomału ogarnąć. Ostatnio czytałem, że ludzie w Brazylii się wkurzają, że nie ma Pokémonów oficjalnie w Brazylii i są e, zaraz będą e, właśnie w w Brazylii i ludzie, którzy tam przyjeżdżają nie będą mogli grać Pokemony. I już jakieś petycje są i tak dalej i oni się starają, ale ale nie, nie wiadomo czy im się to uda. Tak, więc więc jak widać, jak, jak widzicie to jest wielki po prostu sukces, o tym się mówi to będzie za nami się ciągnęło dalej. Pokemony się fajnie zareklamowały, teraz wiemy, że... Znaczy wiem, wiedzieliśmy wcześniej, że na 3DS-a wychodzą nowe po poksy, więc to na pewno Pokémon GO zareklamuje trochę Nintendo, na pewno Nintendo pójdzie do przodu. 3 ds -y, 2DS-y, cała, cała firma, plus gry na po wszystkie Pokémony na 3DS-y, super. Chciałbym pochwalić animację w tej grze bo pokemony się fajnie ruszają, fajnie wyglądają, eee, w ogóle w miarę ładna jest ta gra eee, i co? I, i w, sumie, w sumie mogę pomału kończyć. Ty, ty, powiem wam, że dałbym za nią, eee, boże, eee, dałbym także dosyć mocną siódemkę i jeżeli będą ją w jakiś konkretny sposób aktualizować, nie mówię tylko o nowych poksach, bo one będą, ale, ale po prostu jeszcze coś z tej mechaniki zmieniać to może być e, fajnie, brakuje tutaj jakiś turnieju, brakuje żeby, żeby te pokemony można było, e, no nie wiem, w jakiś fajniejszy sposób e, levelować niż, niż w ten sposób e, jak to nam na razie prezentuje gra. E, fajne, ja ogólnie epoksy lubię, trzeba, trzeba pamiętać o baterii, e, no i myślę, myślę, że w sumie każdej osobie mogę po, polecić. Każda osoba, która, która ma Androida i iPhone'a, no bo e, z nokią sobie nie pogracie. Powiem Wam jeszcze taką małą ciekawostkę, może wiecie, nie wiecie. E, gracie na kamerze, macie kamerę, ona Wam się odpala. Jak ją sobie wyłączycie, to wiadomo, e, oszczędzacie baterię, więc wyłączycie sobie ją, bo to też e, trochę Wam da tej e, więcej mocy. Dużo będziecie mogli sobie w Poksy pograć i myślę, że to jest tyle. Fenomen. Dla mnie to jest fenomen na skalę światową. Cieszę się, że coś takiego wyszło i, i po prostu grajcie w poksy, ale bez szału, bez strzału po, pograjcie, nie wiem, widzicie 3 razy w miesiącu, będzie dobrze. I tyle. Jeżeli chcecie coś jeszcze o Poksach, czy lecimy dalej? Wiesz co, mnie bardzo interesuje ten Big Fest, o którym ty od dwóch odcinków próbujesz nam opowiedzieć i nie stacza na niego czasu, a to jest gra na i, i. O, mówiłem teraz, tam będę mówił. No, okej, okej, okej. Ale może, no, znaczy wiesz co, to, spoko, ale myślałem, że teraz ty trochę Dobra, to, więcej, to bo... wiesz co, to no. ja opowiem też, bo w sumie króciutko. E... Słyszeliście o takiej grze jak We Happy Few na Xbox One? Słyszałem, że ma fajne intro, a gra jest całkiem zjebana ale to tylko to słyszałem, a... że ma fa fa fajny, fa fajny początek a później zjebana Tak, e... ogólnie, a o grze mało wiedziałem do momentu targów E3 i na E3 twórcy w mojej głowie zasiali taką wizję, wiecie, coś połączonego takiego bioszok, połączonego z jakimś, z jakąś grą z wyborami, które mają wpływ na dalszą fabułę. Wszystko to takie oblane, wiecie, w otoczce takiego schizowatego człowieczka, który musi łykać tabletki na głowy, żeby nie ześwirował i wydawał mu się e, świat wesoły. Grę bardzo liniową, taką wiecie, korytarzową z naprawdę bardzo intrygującą fabułą z ogromnym twistem na samym końcu, który całkowicie podważa całą, całą, całą fabułę na sam koniec gry. I kurczę... To było fajne i to widzimy w prologu do tej gry, który trwa powiedzmy sobie 5-10 minut. Wcielamy się w jakiegoś tam pracownika, drukarni cenzorskiej, gdzie po prostu wybieramy, co, może, co mogą ludzie przeczytać w gazecie, zobaczyć, żebyśmy ich tam na, nadal mieli pod kontrolą. Mniejsza z tym, tak? Ogólnie cały patent polega na tym, że mamy na samym początku gry do wyboru e, tabletkę czy my ją weźmiemy, czy my jej nie weźmiemy. Tak? Jak weźmiemy tabletkę, to świat będzie super, wszyscy będą uśmiechnięci do nas i wiecie, sielanka i tak dalej. Jak my, tego, jak my tej tabletki nie weźmiemy, no to zobaczymy świat takim, jaki on jest. No i tutaj przychodzi pierwsza decyzja. Oczywiście tabletki nie wziąłem, e tak tak taki taka mała ciekawostka, jeżeli ktoś by tabletkę wziął podczas grania, to automatycznie wygrywa grę. tak Można grę skończyć w ciągu 10 minut, z tym, że też zaznaczmy sobie, że to jeszcze nie jest pełna wersja gry, to jest tak naprawdę dopiero alfa i twórcy gry też o tym bardzo mocno mówią, bo sami mówią, że jedynie prolog jest skończony, a wszystko co widzimy po prologu to tak naprawdę jest w alfie i nie ma ani fabuły z pełnej gry końcowej, ani nie będzie post że możemy się zapoznać dopiero z mechaniką gry, jak ona wygląda, tak? No i właśnie. No i właśnie co jest potem, tak, wzięliśmy tablet nie wzięliśmy tabletki, zaczynamy świat widzieć, jaki jest, przychodzi do nas jakaś dziwna postać w masce z, z namalowanym uśmiechem, wiecie, wszystko takie dziwne wygląda i się pyta, czy już skończyliśmy pracę, czy jeszcze nie, że zaprasza nas na rozwalanie piniaty. No to mm, kończymy pracę, idziemy na rozwalanie piniaty, wszystko zaczyna być coraz dziwniejsze, bo widocznie efekt tabletki przestaje działać. Dostajemy do ręki kij, którym mamy uderzyć tą piniatę. No i zaczynamy Zaczynamy tą pani walić I nagle się okazuje, że z kolorowej, wypchanej cukierkami piniaty my walimy w szczura, w ogromnego szczura, który jest martwy i praktycznie jego wnętrzności tym kijem zmasakrowaliśmy, a, a grupka ludzi, którzy, jest, którzy są dookoła tego stołu, na którym jest szczół, zaczynają wpierdzielać te bebechy, rozumiesz? Oni, oni na żywo szczura je, jedzą, tak? I to w tym momencie, to w tym momencie jakiś wielki szok w naszym bohaterze pewnie się dzieje i zaczyna uciekać, policja go goni i tak dalej, i tak dalej. I to wszystko jest kurde, niesamowite, to jest zajebiste, ja taką grę chcę. ale niestety na samym końcu lądujemy w otwartym, proceduralnie generowanym świecie, który jest, który tak naprawdę, no, ta gra jest survival, survivalem, gdzie my musimy się troszczyć o to, czy postać się wysikała, wysrała i odpowiednio zjadła. I, i, I brzydko ta gra wygląda, ona słabo chodzi. I kurczę, słuchajcie, to jest największe chyba oszukaństwo targów czy. W ogóle największe oszukaństwo, jakie się zdarzyło w świecie growym. Fakt faktem, na Kickstarterze, bo ta gra była finansowana przez Kickastera, Kickstartera, to tam było opisana mechanika, jak ona będzie wyglądać, ale ludzie, którzy się zajarali tą grą podczas targów E3, na przykład ja, zobaczyli zupełnie inną grę i w tym momencie ja tej gry nie będę chciał kupić, a ja w tą grę nie będę chciał grać. na no, słuchajcie, po dwóch godzinach ja tą grę wyłączyłem i powiedziałem, nie będę więcej siebie męczyć, no bo naprawdę to, to średnio działało. No, polega na tym, żeby szukać szczęścia wiecie, w śmietniku i, i, i zbierać przedmioty, robić crafting, yy, uciekać. No po prostu taki mix survivalu. No dziwnie to wygląda. No, nie chcę mi się o tej grze więcej opowiadać, więc może Krystian, ty powiedz coś, coś ciekawszego. Okej, okay, więc słuchajcie, jak słyszeliście, krab, kompletny krab. Ja teraz powiem o czymś innym. Nawet wrzuciłem na Facebooka dwa kody dostałem do udostępnienia na NHL17BT. zasadzie chcę krótko. Wiem, że z naszych 2,5 miliona słuchaczy pewnie trzech m, p, wiedzę co to jest Angel, a, a jedna pewnie w nią grała, więc y, tylko m, powiem, że wychodzi nowa część Angel'a, 17, możemy ściągnąć to zajebiście 20-gigowe e, to 20-gigową betę. E, słuchajcie, e, zmiany. E, gra się fajnie, ale w poprzednią też się gra fajnie, więc ten element się nie zmienił. E, w trybie, w którym gra, grasz jednym graczem Dodali bardzo fajne rzeczy, więc jeżeli lubiłeś w to grać, to masz jakieś podstawy kupować siedemnastkę i powiem wam, że w końcu po trzech latach, dwóch latach, dwóch latach nieobecności dali w końcu oficjalno, oficjalny soundtrack, więc eee, więc nareszcie muzyka w menu, w menu, w, w e, brzmi dobrze. I to tyle. Więc, yy, ja w tym roku prawdopodobnie nie kupię Angela, bo, bo, tam się nic nie zmieniło. W, pe w pewnym momencie sobie stwierdzam, no fajnie, no, mam ciśnienie grać w, w tego typu rzeczy. I lubię w to grać, jak się wciągnę, to jest zajebiście. Ale no to jest to samo, no to jest to samo, no to jest to samo, już żegam graniem w to samo, już, już troszeczkę mniej mi się chce w FIFA, w właśnie Właściwie w te sportowe gry, co, co roku kup kupowałem, już mniej, mniej mi się chce w nie grać, więc, więc po prostu w tym roku od, chyba pra, prawdopodobnie odejdę do, do Nigela, ostatnio nawet nie miałem za bardzo czasu też oglądać e, hokeja ogólnie w telewizji, więc więc to tyle, jeżeli graliście w siedemna, w to nie kupujcie a jeżeli nie graliście, to kupcie bo, bo jest spoko e, i tyle, e, to ja tylko to, to chciałem powiedzieć, e, Tomku, teraz twoja gra jakaś? Tak, tak bardzo fajna gra, a dokładnie to dodatek do bardzo fajnej gry Słuchajcie, wczoraj miała premierę, e, miał premierę dodatek do Layers of Fear i ci, którzy słuchali odcinek, na którym e, powiedzmy sobie opowiadałem moje odczucia z tej gry, to wiedzieli, że ta gra mi się strasznie spodobała. E, bardzo mocno strałem pod siebie przy epickich momentach, kiedy gra mnie straszyła i ogólnie po prostu bardzo ciepło przyjąłem e, podstawkę Layers of Fear. No i patrzę, w sklepiku xboxowym jest dostępny dodatek do pobrania Layers of Fear Inher Inheritance za jedyne 17,99. Moje kurde, to zajebista cena za dodatek do zajebistej gry. Biorę, kupuję. Mało, mało, mało, mało. Dokładnie, no. bardzo malutko, tak? E, zakupiłem, patrzę, wielkość, wielkość, która była podana na, na, na stronie Microsoftu wynosiła 10 MB. Myślę sobie, kurde, o co chodzi? Czy to będzie, wiecie, kompletny recykling e, pomieszczeń z podstawki i jakieś tam rzeczy dodane? No ale jak się potem dowiedziałem, ludzie mi, oświ o, o, o, o, o, ludzie mi uświ uświadomili, że jest patch, który wynosi 3,5 giga, więc powiedzmy sobie, że gra e, zajmuje 3,5 giga i 10 megabajtów całe. No i słuchajcie, włączyłem to, kupiłem sobie bardzo fajnego e, browarka na wieczór, zgasiłem wszędzie światło, założyłem słuchawki na głowę, otw otworzyłem browarka, wziąłem łyka, no i odpaliłem grę. No i o co chodzi w grze? Tym razem e, przejmujemy kontrolę nad córką głównego bohatera, który, którego poznaliśmy w podstawce. Tak? W podstawce e, był, był gościu, który miał żonkę, która powiedzmy, coś tam się z nią stało, nie spoilujmy, nie spoilujmy, może ktoś będzie w to jeszcze grać. No i miał córeczkę, z którą się coś tam stało, ale dokładnie gra nam tego nie powiedziała, co się stało. No i jak się do, dowiadujemy z dodatku, wszystko jest z nią ok. i postanowiła wrócić do tego nawiedzonego powiedzmy sobie domu, żeby raz na zawsze pogodzić się z, wiecie, z tą całą sytuacją i masakrycznymi zdarzeniami, jakie miały miejsce. I teraz tak. Jeżeli chodzi o samą grę, za dużo się nie zmieniło, tak? Gra wygląda tak samo, działa tak samo, polega na tym samym, czyli chodzimy i, i, i, jesteśmy, i jesteśmy straszeni przez jakieś tam zdarzenia. I tutaj już jest pierwszy wykrzyknik. Słuchajcie, e, tak naprawdę przestraszyłem się może dwa, może trzy razy, e, i to były takie typowe jumpscary, tak? To nie była ta finezja tych wszystkich schiz, podstawki, tych, wiecie, niekończących się, wydłużających się tunelów, gdzie nagle coś się wyłącza, nagle coś, wiecie, zmienia, zmienia swoje miejsce, wiecie, jakieś zamurowane drzwi, gdzie wchodzimy, otwieramy, nie ma wyjścia, nagle jest wyjście. No, nie ma tych rzeczy w dodatku klimat jest taki, wiecie, to jest pomieszanie, pomieszanie klimatu z takich dziecięcych koszmarów z autentycznym przebywaniem w tym, w tym pomieszczeniu, bo gra się dzieli na na dwa takie epizody można powiedzieć gdzie dorosłą, dorosłą bohaterką chodzimy po tym mieszkaniu i wchodzimy kolejno do poszczególnych pomieszczeń, do poszczególnych e, pokoi, gdzie miało miejsce jakieś nieprzyjemne wydarzenie z dzieciństwa tej dziewczynki tak? i w momencie kiedy ona sobie zaczyna przypominać co takiego strasznego się stało w tym momencie gra przenosi się do takiego świata fantazji, wiecie, pewnie wchodzi do, do, do jej naj, naj, najbardziej skrywanych sekretów i widzimy to całe schizy, te, te wiecie, te wszystkie dziwne rzeczy. Najczęściej, najczęściej polegało to na tym, że coś złego robił jej ojciec, tak? jakoś krzyczał na nią albo wymuszał na nie jakieś dziwne rzeczy i to jest fajne, to jeżeli chodzi o te momenty, Takich momentów będziemy mieli tyle samo, co jest pokoi w pokoi w tym opuszczonym domu. Powiedzmy sobie plus, minus, tak na oko, patrząc, jak pamiętam, to chyba 6 albo 7 różnych pokoi, gdzie różne sytuacje miały miejsce. I to daje radę, tak? Jeżeli chodzi o strony fabularnej, to poznajemy. Zupełnie, z, zupełnie z, z innej strony patrzymy na to, co poznaliśmy w podstawce, tak? E, ten główny bohater z podstawki już nie wydaje się taki, już nie jest nam tak przykro tego, że popadł w taką, wiecie, w taki obłęd i, i, i tak dalej, i tak dalej, bo widzimy zupełnie inną stronę człowieka, jakim, no, był skurwy synem po prostu, można tak powiedzieć, i ludzie, którzy są rodzicami, powiedzmy sobie, e, akurat się trafiło, że jestem to bardzo fajnie tą grę e, można odebrać tak w stosunku do tego, jak dziecko swoimi oczami widzi swoich rodziców, swojego powiedzmy sobie ojca, swoją matkę. I jeżeli chodzi o fabułę i to, co jest z tym związane, to jest bardzo duży plusik, to jest 10 na 10. tak Fajnie jest to rozwiązane i daje nowe światło na wydarzenia z podstawki. Oprócz tego dodatek jest strasznie słaby. Jest krótki, bo skończyłem go, uwaga, uwaga, w 45 minut, tak, w 45 minut nie, nie zatrzymałem się na jakieś, jakieś, nie zatrzymałem się dłużej na jakiejś trudniejszej zagadce, bo parę puzli tam będziemy mieli, wiecie, znaleźć kluczyk do drzwi, żeby otworzyć drzwi i przejść dalej, e, albo nie wiem gdzie iść, iść tam, spróbuj tam, tu nie można, wróć się i o, udało ci się przejść, takie, wiecie, takie różne historie, jak to było w podstawce Leia Sofir, jest krótka ta gra, jest mało straszna ta gra, jest słaba technicznie, słaba graficznie, gdzieś uleciał ten cały urok i, i całe te straszenie z layers of Fear. Więc jeżeli macie na wydanie 18 zł na coś, to na razie się wstrzymajcie i nie, nie kupujcie tego dodatku, chyba że naprawdę jesteście fanami podstawki i lubicie się troszeczkę pobać. No, nie jest tam za strasznie. tak? Dwa, trzy razy może podskoczycie, a tak to będziecie patrzeć i po prostu poznawać fabułę, więc jeżeli podobała Wam się fabuła z pierwszej części i chcielibyście chociaż troszeczkę więcej się dowiedzieć, co tam tak naprawdę się stało, jak co miało miejsce, to zakupcie to i myślę, że nawet się fajnie pobawicie przez tą niecałą godzinkę, a w przeciwnym wypadku to na razie się wstrzymacie i, i, i tego nie kupujcie. No szkoda, wielka szkoda, bo myślałem, że naprawdę będzie, będzie ogień, a tak naprawdę jest dupa, nie? Tak, zastanawiałem się, jakie zadać Ci pytanie do tego DLC, ale, ale w sumie chyba wszystko powiedziałeś, co, co chciałem usłyszeć. No niestety, e... no nie, nie wyszło. No, no, troszeczkę się posmutniałem, no bo kurczę, mieli, mieli naprawdę super materiał i mogli z niego, o, wiecie co... To wygląda jakby to był jakiś nieskończony epilog do tej całej gry bonusowej. Wiecie, takie rzeczy się odkrywa po przejściu gry na ostatnim, najtrudniejszym poziomie, gdzie się dostaje te tak zwane prawdziwe zakończenie i jakby takie coś zrobili, no to kurczę, no to, to, to brawa, nie? ale to się nie nadaje na dodatek, tak jak dla mnie. Tak, e, dobra, więc słyszycie, Tomek nie poleca wam DLC, DLC, ale, ale, ale z tego co pamiętam podstawkę w dalszym ciągu polecasz Tomku? Tak, najbardziej, podstawka to jest naprawdę genialny hororek, naprawdę można się przestraszyć, można zobaczyć schizy, co prawda jest liniowy i też w miarę krótki, ale klimat i po prostu wrażenia jakie się ma z tą grą to jest niesamowite, tak? W dodatku to wszystko uleciało gdzieś. Dobra, więc to tyle, jeżeli chodzi o tym, o tym DLC, nie, nie powtórzę nazwy, bo lepiej go nie kupujcie. Jedziemy dalej, słuchajcie, plus, plus Tomek mówi na początku, że jest dosyć słaby w tym miesiącu i w sumie jest słaby. Więc tym bardziej zainteresowałem się jednym tytułem, zainteresowałem się nim tylko i wyłącznie dlatego, że można zagrać do czterech osób na jednym telewizorze, o co ostatnio bardzo ciężko jest we wszystkich tych grach, więc oczywiście jeżeli jest taka możliwość, to z pewnością jest to popierdółka i jest to popierdółka, jest to kompletny indyk i nawet na pierwszy rzut oka wydaje się, że beznadziejny. E, nazywa się Tiki Towers e, i, i można faktycznie grać od 2 do 4 graczy na innych konsoli. I teraz tak, e, słuchajcie, to jest wariaca, wariacja wariacja Tetris'a. E, powiem Wam szczerze, że nie ogarniałem innych trybów, bo nie chcę tego robić. E, wziąłem go sobie, żeby, żeby pograć sobie z kimś, tak, z, akurat w moim przypadku z dziewczyną. I powiem Wam, że było całkiem nieźle. E, słuchajcie, macie, wyobraźcie sobie Tetris'a więc może inaczej wyobraźcie sobie że budujecie sobie taką wieżę właśnie z klocków jak z Tetris'a, i po prostu ona sobie idzie do góry i jeżeli jej nie wybudujecie jeden po drugim to te klocki zaczynają spadać więc tam jest dosyć ciekawa ta fizyka więc to nie jest takie łatwe i na przykład niech będzie, że pierwszym trybem jest to żeby wybudować do jakiegoś tam poziomu tą wieżę no i przeciwnik obok buduje to samo no i trzeba oczywiście robić to w miarę szybko, można się upierdzielać, można sobie dawać sobie power upy, albo właśnie upieprzać przeciwnika, co jest dosyć fajnym urozmaiceniem, no i po prostu budujemy, budujemy, budujemy i to jest fajna sprawa. Jest dużo tych power są stosunkowo ciekawe, można, można zamiast, ma, przeciwnik ma klocka, pojawia się duży, ogromny klocek i nie ma gdzie tego za bardzo postawić sobie, niszczy wieże, Jest to dosyć ciekawie zrobione. Kolejnym trybem jest tryb z puzzlami. Trzeba mamy dosyć mało miejsc na klocki dajmy na to, nie wiem, sześć poziomów i trzeba upchnąć na tych sześciu poziomach jak najwięcej klocków. Kto będzie miał ich jak najwięcej, wygrywa, więc to też jest dosyć ciekawe. Jest tam jeszcze jedna wariacja, ale ale w sumie jest też całkiem ciekawa. Chcę po prostu powiedzieć, że ta gra jest naprawdę ciekawą pozycją. Eee, ciekawą szczególnie, jeżeli na przykład macie dzieci bo trochę trzeba wysilić komórki, żeby to wszystko fajnie zrobić przy jakimś tam, dajmy na to delikatnym poczuciu stresu i tym, że przeciwnik cały czas cię upieprza słuchajcie, przyjemna gra przyjemna gra, wygląda to trochę jak na Tetris taki rysowany bajkowy na telefonach, więc więc fajny, ogólnie przyjemny, przyjemny tytuł, szczególnie dla właśnie dzieci, jak mówiłem, e, więc jeżeli, słuchajcie, jeżeli macie drugą połówkę, to możecie sobie ją zapodać, jeżeli macie plusa, e, ściągnijcie sobie i sprawdźcie 500 mega, więc więc myślę, że możecie pograć, oczywiście gra, gra kompletnie bez szału, ale można sobie co jakiś czas odpalić na 20 minut, czy pół godziny i, i pograć sobie tak dla relaksu. Więc to chciałem powiedzieć, więc w plusie oczywiście nic nie ma, ale, ale, ale to nawet ciągnę. może przytrzymam to dłużej, może jeszcze tam odpalę parę, parę, parę razy z większą ilością osób. To tyle. I Tomku, chcesz powiedzieć o jeszcze jakiejś grze? Jak Rafał nie ma żadnych pytań do tej twojej wspaniałej gry, to to, <gry> to mogę powiedzieć. <gry> nie, nie chcesz, nie chcesz, nie chcesz. <gry> <gry> okay to była bardzo wnikliwa i profesjonalna recenzja, omówiła wszystkie kwestie no bo ta gra jest ma malutka, Rafał ale fajna, tam jest nie to nie trzeba je przyznać, bo też pograłem chwilkę no. i jest śmieszne, jest, to jest, jest połączenie Tetrisa z Dżengą i jeszcze na multiplayerze Czy nie, no spoko no, ona mnie nie interesuje, bo, bo nie mam drugiego pada no i ja uznaję o, granie w no, a twoja dziewczyna gra, więc moglibyście razem pograć, więc może czas najwyższy kupić sobie pada. No, to są jakieś pomówienia i kłamstwa. Ona gra mi na nerwach co najwyżej. A przecież chyba mówię, że odpalała Uncharteda jakiś czas temu. No, tak? odpalała, no ale bez przesady. No. No, Pokémony w... może. W Pokémony może sobie pograć, żeby wyjść Ech. z domu i dopiero dalać na dwie godziny. No, ale. To, ale. Ale. Ale. Ale myślę, że, że w Tetris'a takiego trochę rozmaiconego bym by mogę sobie spokojnie pognąć. No Nie, no wiesz, to raczej nie jest ten. Może, może coś tam by się i pograło. Mhm. Ale ja wiem. Mam... Ja, ja wolę potraktować tą rozrywkę jako, wiesz, formę dla mnie relaksu i, i, i odpoczynku. Tak? Na wspólne spędzanie czasu mam lepsze pomysły. Uh -huh. W sumie to jest jakaś racja, Rafał. Eee, dobra, więc jedziemy dalej. Eee, Tomaszu. A, dzisiaj będzie dużo gier. no? Eee, wisienka Mierzesz. na torcie. Eee, słuchajcie, najlepsza gra, jaką grałem ostatnio. Dobra, żartuję. Dobra, teraz na serio gadamy o Devil's Third na Wii U. Eee, pewnie mało ludzi w ogóle wie, że, co to jest za gra, skąd ta gra, o co chodzi w tej grze, to tylko w bezimiennym się dowiecie o takich ja Myślę, grach. że mało ludzi wie, co to za konsola słuchajcie. w ogóle. <laughs> no, dokładnie. No, ale wiedzą, co to Pokemony. Wiesz, przyjemne no. z <laughs> Devil's Third tak? e, ogólnie gra miała burzliwą historię bo była zapowiadana chyba na wszystkie konsole jakie, jakie miały miejsce potem na żadnej się nie pokazała i cudem uratowała się na Wii U, tak samo jak Bayonetta 2 nikt jej nie chciał wydać, Nintendo osypnęło, pomogło, wydali e, no i od czego zacząć zacznę od głównej postaci bo to jest chyba najfajniejsza rzecz w tej grze mianowicie e, wcielamy się w Rosjanina, który wygląda jak troszeczkę chudsza wersja Windizla z filmu Triple X, który ma całe ciało wytatuowane w japońskich znakach, i na plecach ma, wiecie, jakiegoś wielkiego japońskiego smoka z jakimś tam japońskim bóstwem. Na plecach ma przypięty miecz samurajski oraz shotguna, więc to jest wybuchowy miks i to też tak wygląda. O, oczywiście dodam, że nosi e, ciemne, e, ciemne okulary, e, awionetki i pali papierosy, kiedy akurat jest za osłoną i ludzie do niego strzelają, a on wyjmuje wiecie, sobie z dżinsów, bo tylko nosi dżinsy na sobie, nigdy nie ubiera żadnej kurtki, niczego wyjmuje papierosa, wkłada go do, do, do, do, do, do gęby, odpala zapalniczką zipo tego papierosa i wychodzi za osłony za osłony wychodzi, żeby Boże, no. zabijać ludzi a zabija ludzi w sposób taki że słuchajcie to jest połączenie, to jest połączenie FPS-a z, z, ze slasherem. E, FPS-a naprawdę, połączenie, bo w momencie, kiedy zaczynacie celować z broni, cały, cały ekran przełącza się w tryb z, wiecie, z, z, z w tryb celowania, przełącza się w tryb z głowy, widzicie pistolet, no i, no i strzelacie jak w normalnym Call of Duty czy innym tam FPS-ie. Możecie strzelać bez przymierzania, czyli możecie strzelać jakie, jak załóżmy, w The Division albo Uncharted, ale możecie też bić się i używać broni białej. Możecie używać mieczów samurajskich, nożów, jakichś tam kilofów, siekier, maczet, no, wszystkiego, co wam wpadnie pod rękę z białej broni. Ta gra jest strasznie brutalna i bardzo fajnie łączy ze sobą właśnie walkę wręcz z, ze strzelaniem. Ogólnie cała gra wygląda w sposób taki, że mamy kill room, gdzie musimy zabić wszystkich, przejść kawałeczek dalej, kolejny kill room, kolejny kill room i tak w kółko i tak w kółko graficznie to wygląda naprawdę tragicznie i słabo e, jedyne co fajnie wygląda ta główna postać naprawdę jest fajnie tak animowana e, w momencie kiedy jesteśmy za osłoną to właśnie tak jak powiedziałem na samym początku odpala tego papierosa albo wyciąga piersiówkę z, z, tam z, z jakiejś kieszeni i sobie po prostu popija e, kiedy wszyscy do nas strzelają e, Fajnie się strzela, naprawdę fajnie się walczy. Ta gra jest brutalna, bo bo po prostu tym mieczem samurajskim to, to przecinacie gości na połowę, wbijacie, wiecie, no cudy na kiju się dzieją w momencie, kiedy kiedy na konsoli Wii U, która jest konsolą powiedzmy sobie rodzinną dla dzieci, możecie się siekierą odrąbać głowę albo kolano albo wiecie rękę komuś. E, wszystko to fajnie wygląda. Krew się leje na, na, na, na wiecie, na, na ściany, na podłogę. Jak strzelacie, to, to też, no po prostu można jak w Soldiers of Fortune gościa po prostu zostawić kadłubek, e, kadłubek w plamie krwi. Ja lubię gry brutalne, a tutaj jest to fajnie, wiecie, w takim humorze podane. No, jakbym miał określić naj, najbardziej, jak ta gra wygląda i jak się w to gra, to byście musieli sobie połączyć na przykład Army of Two z, z Vanquished i, i polać to jeszcze takim... E, powiedzmy sobie Mad Madwardem, który był na, na konsoli Wii fajnie to wygląda ogólnie to jest wszystko z takim przymrużeniem oka wiecie Ca, ca, cała fabuła, fabuła gry polega na tym, że e, nasz tytułowny główny bohater Iwan e, był e, członkiem grupy terrorystycznej tam oni się troszeczkę popszczekali i trafił za kratki do najbardziej strzeżonego e, więzienia na świecie, gdzie dostał osobną celę, gdzie po prostu gra sobie na perkusji podłączoną do e, większych głośników od siebie ma własny prysznic, własną kanapę wiecie, taki, e, e, taką ekskluzywną ma, ma celę to jest wszystko taki kategoria B filmu, wiecie, to, to jest tak z żartem, ale na wpół serio, ale to, to, to naprawdę sprawia Friday jak w to oglądacie, jak w to gracie, scenki przerwnikowe też są z jajem, wiecie, e, dzieją się tam takie rzeczy, gdzie no oczywiście Stany Zjednoczone odzywa odzywają się do nas, żebyśmy pomogli w uratowaniu świata bo jeszcze gry nie skończyłem i nie wiem co tam się będzie działo, ale wiem tyle, że potrzebują pomocy wielkiego groźnego Iwana w japońskich tatuażach. No i my się stawiamy na, na zadanie i lecimy taką takim transportowym ogromnym samolotem, nie wiem jak on się nazywa, ale w wielu grach e, e, się pojawia. No i wiecie, z tyłu otwiera się ta klapa, gdzie ludzie będą wyskakiwać na, na spadochronach. No i nagle zaczął się ostrzał tego całego samolotu. No i wiecie, wszyscy tam komandosi, generał, wszyscy są ze srani, mówią, że wiecie, teraz nie wyskoczymy. Iwan się na nich patrzy, odpala papierosa i wyskakuje po prostu sobie w ten cały ostrzał. Leci, leci, na samym końcu, odpala, e, odpala spadochron, spada w środek w środek jatki, no i zaczyna tańczyć, tak z tymi wszystkimi mieczami, i pistoletami. No, słuchajcie, gra to jest totalny arcade, brutalny arcade, ale i fajnie się w to gra. Kurczę, nasłuchałem się, że to jest jakiś ogromny krab, że, te, że fabuła nie ma polotu, że walczy się nijak, że strzela się nijak, że to ogólnie jest wielka pomyłka, że ta gra się pojawiła. No i powiem wam, że po części to może być prawda, ale ja tą grę zakupiłem za bardzo małe pieniążki, bo udało mi się wyrwać ją na promocji za 32 zł, więc za te pieniądze nie ma oczekiwać czegoś, wielkiego, fakt faktem, jakbym kupił tą grę za 200 zł, to pewnie bym się bardzo zezłościł, ale jeżeli nie macie czegoś lepszego do ogrywania teraz i macie konsolę Wii U i nie macie żadnych gier na nią nowych, to zainteresujcie się tą grą, bo... W taką grę, jak, jakim jest Devil's, Devil's Third, nie zagracie na, w tym momencie na żadnej innej konsoli. tak? To, to jest doświadczenie, którego rzeczywiście do, dostarczy wam tylko ta gra na, na Wii U. Fajnie się w to gra, naprawdę spróbujcie, obejrzyjcie sobie gameplaye, cokolwiek, zainteresujcie się. A jak wiecie, czasem nam się trafi taka, taka zaginiona perełka, którą, którą warto zagrać, jak na przykład, bo w przypadku Carmagedona wszyscy krzyżyk na nim postawili, a my tutaj z Rafałem ograliśmy i się okazało, że to jest bardzo fajna gra. Tak samo Devil's Third, wydaje mi się, że że na takie sesyjki po półtorej godziny, po godzince ta gra się sprawia sprawdza wyśmienicie. tak? No. Jak macie jakieś pytania do tego, bo chyba główna, główny bohater, który który wam opisałem, tak wygląda, to chyba musicie mieć. Tak, e, ja może zacznę. E, Tomaszu, nie wiem jak długo grałeś w tą grę, ale w, w, czytam sobie ogólnie o tej grze kompletne krapiszcze, więc powiedz mi, bo mam tu gdzieś napisane, nie, nie wiem czy się orientujesz, czy do tego doszedłeś, że w tej grze pełnej grze są mocne mi mikrotransakcje eee, tak jak w, w grze Wiesz free co, to play jeżeli chodzi o mikrotransakcje to, to coś tam niby jest tylko że to wszystko było na grze przez internet bo zapomniałem powiedzieć że jeżeli chcecie pobrać sobie no na multiplayer, to już tego nie zrobicie bo serwery gry są powyłączane tak, tak ja, chcia chciałem powiedzieć jest. że serwery gry są powyłączane gry która, która wyszła ee, w, dokładnie rok temu już nie ma serwerów. Wyszła 4 sierpnia w Japonii, a w Europie 28 zeszłego roku. Świetnie. Ja w ogóle z ciekawostki Wam powiem. Wyobraźcie sobie, że w Ameryce, w Ameryce a w Ameryce Północnej, Stany, Kanada, przez pierwszy miesiąc sprzedało się, tej, sprzedało się 3000 kopii tej gry. Więc... Rewelacja. W ogóle GameSpot wybrał tą grę najgorszą grą z zeszłego roku. E... Jestem, jestem, <śmiech> jestem ciekaw, czy, czy faktycznie ta gra jest taka dobra, że jak nie mam Wii U, to powinienem ją sobie ogarnąć. Znaczy, jak nie mam w co grać na Wii U, to powinienem ją sobie ogarnąć. Nie, nie. Znaczy, jeżeli nie masz Wii U, to broń broże nie kupuj konsoli dla tej gry. Ale jeżeli masz już Wii U, to kup tą grę i zobacz, zobacz to, bo musisz to zobaczyć. Musisz zobaczyć, jak potężny łysy rusek w japońskich tatuażach ćwiartuje samurajskim mieczem grupę komandosów, automatycznie przełączając się, wiecie, na shotguna, e, rozpędzając się ile sił w, ile sił w nogach, Kucając i przechodząc w taki płynny ślizg po, po, po ziemi automatycznie ładując e, serię z karabinu maszynowego który teraz zmieniliście akurat w tym momencie z shotgun'a na maszynówkę rozwaliliście trzech gości będąc w ślizgu kończycie tą całą akcję efektownym wyskokiem i wbiciem miecza samorajskiego pro, prosto w głowę e, trzeciego komandosa, który niestety stał tam gdzie nie powinien e, potem odpalacie super atak który praktycznie sprawia e, robi z was jakiegoś nie wiem terminatora Jakąś, jakąś maczetę po prostu e, za, zabijacie wszystkich robicie uniki, kręcicie się dookoła na końcu wszyscy padają miecz, miecz e, strząsujecie ze krwi, wkładacie go w tą kaburę, odpalacie papierosa i, i, i, i, i to, to jest ta gra, tak mhm. wygląda ta gra e, Tomaszu ja mam jeszcze do ciebie jedno pytanie e, w stos, e, a propos tej gry e, czy ona jest trudna? Bo bo eee, bo, są e, bo właśnie znalazłem kolejny kolejny taki dosyć mocny minus, że potrafi być mocno frustrująca potrafi być mega frustrująca w niektórych momentach, tak jak mówię jeszcze tej gry nie skończyłem, nie wiem gdzie jestem czy jestem w połowie, czy na, koń na końcu, czy na początku ale e, udało mi się już wygrać z czterema bossami z czego e, trzech pierwszych rozwaliłem po prostu stojąc w miejscu i w nich strzelając tak? strzelałem po prostu z karabinu maszynowego, nic więcej nie robiłem i ich zabiłem z tym, że z czwartym bossem, którym walczyłem dosłownie przed nagraniem z takim wielkim murzynem też w tatuażach który jest mistrzem rzucania noży no po prostu myślałem, że rozwale pada, tak? On był tak szybki, robił tak u, takie uniki, takie niestandardowe zachowanie. Wiecie, na ogół możecie się wyuczyć yy, poszczególnych ruchów, jak to wszystko po kolei jest u bossów i to wykorzystywać. Tutaj to było tak chaotyczne, że po prostu nie dało się wyuczyć. I ginęłem, no dosłownie, ginęłem co chwilę. Ginęłem co chwilę, ale nie przez to, że gra, wiecie, miała jakieś niedoróbki czy coś, tylko po prostu mi palce za, za, za, za wolno chodziły, żeby wykonywać uniki, łącząc to z walką wręcz u, uciekaniem, unika, us, uskakiwaniem, wiecie, strzelaniem dalej w, w, w Bosan, ale w końcu udało mi się go przejść, więc tak, gra jest nierówna, gra jest trudna, gra jest frustrująca czasem, ale daje dużo frajdy, jak się w nią gra. Mm -hmm. e, tak. E, więc. E... Zajebista musi być. Yy, Rafale, czy ty masz jakieś pytania? W stos a propos tej zajebistej gry? Tak, czy już skończyliśmy? Okej, okay. yy, więc yy, tak, y, słuchajcie, drodzy słuchacze, na ogół nie mówimy Wam o grach, y, których nie przyszliśmy, ale no, to jest taki wyjątek, bo, bo nigdzie o niej nie usłyszycie. A zresztą y, więcej czasu nie musimy jej ogólnie też poświęcać, bo y, mam wrażenie, że i tak Tomek odpadnie. Wcześniej czy później, więc, więc przynajmniej no. Raczej ja, ja nie odpadnę. Nie, nie odpadnę, bo ta gra, spełnia, okay. ta gra spełnia trzy rzeczy, które ja mhm. lubię w grach. Jest brutalna, jest szybka i daje dużo frajdy. A niekoniecznie to, że wiesz, grafika jest chujowa i tam klatki schodzą do, nawet do 15 klatek na sekundę w niektórych momentach i że to jest poziom, wiecie, wczesnego PlayStation 1 i to takiego naciąganego. Ale oh, ta gra bo... fajna jest. Tytułem panie się to, gra. to, to naprawdę. naprawdę, ona wygląda dobrze jak na Wii, tak? <laughs> to można tak Poza powiedzieć, tym... tak? Można wręcz nawet powiedzieć, jakim cudem to poszło na Wii U, to jestem po prostu pod wrażeniem wiecie, dewelopera, Poza tak? tym <laughs> można też powiedzieć, jakim cudem ona wyszła na Wii U, gdzie to są no raczej w ogóle jest, no zaskoczony jestem, tak? No dobra, no tam może trochę jest dorosłych gier, no ale takich brutalnych to jednak na Wii U się nie spotyka. Brutalnych i dodatkowo ociekających seksem, no bo też tutaj trzeba przyznać, że trochę cycków, trochę, trochę tyłków jest, nie? Tak, dużo Japonii w tym jest takiego wykreowanego wiecie, Japonia, no, no, ale, ale komiksowe, komiksowe postacie, postacie no, ale jednak ta grafika taka powiedzmy no, dosyć jest, yy, jest, poważna, jest poważna, rzeczywista. tak? Yy, po trzecie to... chciałem się zapytać Ciebie, czy jeżeli to jest gra na Wii U, to czy ona wykorzystuje jakieś specjalne możliwości tej konsoli? Oczywiście, że ale... wykorzystuje. Albo możesz grać na telewizorze i w tym momencie Twój Padlet jest czarny, albo możesz grać na Padlecie i twój telewizor jest no, czarny. I tak niezbyt odkrywczo. <laughs> dobra. Um, dobra, więc słuchajcie, to tyle jeśli chodzi o D3. E, słuchajcie, i na zakończenie. Na zakończenie powiemy sobie o No Man's Sky. E, ja będę objeżdżał. Tomek chce wam powiedzieć e, w sumie ciekawostkę, więc Tomku zacznij. Za, zacznijmy od ciebie. Ja powiem to takim w skrócie ogromnym, więc gra, na którą czekają wszyscy na świecie, którzy mają PlayStation 4 i PC-ty, gra, która miała super wiele opsów, już dawno temu została skończona tydzień temu dokładnie ktoś skończył grę, a ten ktoś skończył tą grę, ponieważ zakupił ją na aukcji eBayu za całe 2000 dolarów, co w przeliczeniu wychodzi jakieś 7800 złotych. Ogólnie gościu jest jakiś bogaty gnoje który chce się cieszyć życiem i w ogóle ma gdzieś pieniądze, więc chwała mu za to i nie kupuje gry i, i, i gra. I on właśnie skończył tę grę w niecałe 30 godzin, dolecia do środka galaktyki, na, na Redicie ogólnie dzielił się z fanami swoimi spostrzeżeniami, post jak ta gra wygląda, ogólnie grę streamował, wiecie, yy, ale co dokładnie mi chodzi, to mi chodzi dokładnie o to, jak on dostał tą grę, jak, jak ten ktoś, kto mu ją sprzedał, ją zdobył. I mi tak w głowie świeci się, świecą się trzy opcje. Albo ktoś, kto pracuje w tłoczni, po prostu wyniósł tą grę, tak? albo w transporcie do jakichś magazynów bo pewnie ta gra już, te gry są już pewnie gdzieś w magazynach skąd będą rozesłane do poszczególnych sklepów pewnie w takim magazynie ktoś sobie ją przytulił albo w transporcie no kurczę słuchajcie jestem ciekaw czy ten gościu co zwiną tą grę był świadom tego co, jaki tytuł on ma bo nie oszukujmy się to jest naprawdę no, głośny tytuł i czy myślicie, czy Sony powinno coś zrobić z tym gościem, co to sprzedawał i co kupił? Według mnie chyba z tym, co kupił, nie mają najmniejszego opcji, żeby wiecie, jakoś mu... No ciekawe, zarówno, gra pojawia się dwa tygodnie przed premierą na rynku, kradzież, nie? i, i spoilery lecą. To są, tak, to są tak, rzeczy dokładnie. powiedzmy jakoś tam nie, niepopierane, tylko... Czy ta gra przypadkiem nie wymaga uruchomionych serwerów? To wszystko będzie szło sobie spłyty? Właśnie nie wymaga. Nie wymaga? Właś, właśnie to wszystko działa, kurde, przed premierą i najlepsze jest to, że oni już dawno... Y, oni już y, pacza ukończyli. Oni się chwalili, że już pacza mają do gry, której jeszcze nie ma na, na, na półkach, której jeszcze nie ma premiery, a gościu już ją ukończył, gościu już w nią gra. E, I kurczę, zdziwiony jestem, że to tak wszystko wygląda, nie? No bo ogólnie do gry nie są potrzebne serwery, z tego co wiemy, gra nawet plusa, no plusa nie, nie wymaga, wymaga ale cała ale gra jest się dzieje. Onlinem, tak, tak nie całe... wymaga plusa, ale no na pewno jest... No właśnie ona tam nie ma online'a. Z tego co się dowiadujemy po wolontku, no, no to, to nie tam robimy, z nimi nie robimy nie takiego newsa, wiesz, mówiącego o tym, że nie wymaga plusa tak do gry. Skoro nie byłaby online, to mi się jakoś nie leży. No, bo było wielkie wiesz, halo, że ojku super, nie no będzie wymagało dziwy, to plusa. Jest, no. No, to skoro nie będzie wymagało plusa. No, nawet nie ma tego, jak sprawdzić, bo nikt inny oprócz tej jednej osoby na świecie nie gra w tożsamości. Jeden sam to jest we wszechświecie, nie że Jedno... największy wszechświat, tak, 10 sko... miliardów planet, to on jeszcze sam tam w tym no. wszechświecie. No, to jest przytłaczające. To jest niesamowite, nie? Ale, ale sam fakt, że gra wydaje się być normalną grą. Żaden hit, żaden przełom, średnia gra, wiecie, takie mocne 8,5 na 10, nie? To jest niepokojące. E, tak. E, więc to Tomka, słuchajcie, e, Tomek wam powiedział, że właśnie wyciekło i, i, i sporo już wiemy. E, no właśnie, sporo wiemy i dlatego będziemy hejtować. E, w sumie w miarę mocno hejtuje No Man's Sky. E, czemu? Ktoś właśnie napisał, że wyobraźcie sobie, jak gra może wychodzić wam do menu konsoli co godzinę albo co półtorej. Ja w ogóle sobie czegoś takiego nie wyobrażam i powiem wam, że nigdy mi się to nie zdarzyło, przynajmniej nie na tej konsoli. Na ps trójce chyba miałem jakiś taki problem, ale na PS4 nigdy mi się, mi nie wyszła do, do menu i ona wychodzi cały czas. To nie to od czasu do czasu, tylko po prostu ca cały czas coś się takie dzieje, że, że, że wam wychodzi do menu. E, poza tym, e, ktoś tam właśnie napisał, że napotkał kilka planet, które wyglądały e, praktycznie tak samo. Więc y, to wszystko, że te planety różne, że to w ogóle wszechświat i, i wszystko będzie inne zawsze, coś tam generowane czy coś. No nie zawsze takie będzie, tak? Więc y, to też y, trzeba mieć jakąś tam dozę. E, jakiego, nie wiem, no, jakiś, jakiś dystans do tego, że jednak to nie będzie tak zajebiście wielkie i różnorodne jak twórcy nam wcześniej obiecywali. E, rozumiem, oni z tego co, nie wiem, chłopaki, nie wiem, czy pamiętacie, że oni nic z, z tym problemem, że te studio im zalalało, zalali, tak, I, i trochę z tym walczyli i tak dalej, i przez to przekładali premiery, e, ple, ple, ple, e, summa summarum, wyjdzie wy, wy, wy, to już w tym miesiącu oficjalnie, e, no ale mam wrażenie, że ta gra nie jest jeszcze do końca dopracowana i nawet jeżeli planujecie ją kupić, i ja pamiętam, że hejtowałem ją za to, że indyk kosztuje dwie stówy, to jednak moim zdaniem nawet jak się ze mną nie zgadzacie, to powinniście tak przeczekać, bo, bo, bo są... Mocne problemy techniczne. Jeżeli grasz w grę i ona Ci wychodzi do menu, to naprawdę coś jest nie tak. Pewnie ten patch, o którym mówił Tomek, coś tam pomaga, ale nie wydaje mi się, żeby, żeby jakoś to super naprawiało. Słuchajcie, ja się spotkam z tym tytułem tylko i wyłącznie wtedy, kiedy będzie w miarę dobry, solidny, połatany i wyjdzie na VR ma wyjść, więc y, wtedy się może z tym zapoznam, ale oczywiście jak będzie dobre, a, a, a na razie to nie wiem. Je, je, jeszcze Tomku ostatnie pytanie mówi, że koleżka ją skończy w 30 godzin, czyli tam jest normalnie jakaś fabuła. Raczej, znaczy, skończenie gry mamy rozumieć przez to, że wykonał główny cel gry, czyli doleciał do środka galaktyki, aha, tak. aha, aha. a potem leciał dalej i gra, wiesz, nie skończyła się, nie zamknęła, nie pogratulowała wygranej, tylko po prostu doleciał i może grać mhm. dalej, tak? Rozumiem. E, tak, więc słuchajcie... To chciałem powiedzieć na temat Nome Sky. Wielki tytuł głośny w tym miesiącu wyjdzie, aczkolwiek mam nadzieję, że Dusex będzie będzie lepszy w tym miesiącu z gier, które wychodzą w tym miesiącu. I chyba tyle. Ja jeszcze chciałbym powiedzieć, że już nam w sumie kończy się czas, więc pomału już, już kończymy. Powiem tylko taką ciekawostkę, że możemy kupić kol przedpremierowy o Mafię 3 i do takiego w miarę normalnego innego, cenowo egzemplarza dodają t-shirta t-shirta z Mafii 3, więc y, też bardzo fajny ukłon. Wiem, że to z wydaw... polski wydawca jest za to odpowiedzialny, więc, y, więc y, bardzo fajna sprawa. Zobaczcie sobie Mafia 3. Wydaje się, że może być w porządku, chociaż ten klimat jest różny, ale koszulkę dają za darmo, więc nie tylko Wiedźmin robi fajne rzeczy, bo koszulkę też można dostać. E, I to chciałem powiedzieć e, w ramach ciekawostki i myślę, że 65. odcinek będzie dobiegał końca standardowo wchodźcie na naszą stronę, czyli bezimienny.pl piszcie do nas maile, wchodźcie na Facebooka e, tam sporo rzeczy wrzucamy e, i wpadajcie na pad portal, tam wrzucamy też odcinek e, i myślę, że tyle e, 65 odcinek e, kończymy, jest już w sumie czwartek po północy i, i to by było na tyle ze mną był Tomek Zawacki. Dzięki za uwagę. Jeżeli dosłuchaliście do aż do tego momentu odcinek, co myślę, że robicie co, dzień, co, co, co odcinek. Dwa tygodnie. E, jeżeli chcecie co dwa mhm. tygodnie, jeżeli chcecie zobaczyć przedpremierowo No Man's Sky streama jakiegoś, to dajcie znać w komentarzach, bo tak jak powiedziałem na początku, możliwe, że już ósmego będę miał tą grę, więc jeżeli chcecie pooglądać, zobaczyć jak ta gra wygląda, to napiszcie komentarz i tyle. Dzięki za uwagę, trzymajcie się hej. Był z nami Rafał Rodomyski. Też również dziękuję wszystkim i chciałem jeszcze powiedzieć, że oprócz portalu, o którym Krystian wspomniał, nawiązujemy również współpracę z y, taką stronką, takim portalem saveproject.pl i to również jest fajny portal również skupia się na grach, chociaż trochę może w innych sposób, więc myślę, że to nie będzie bardzo, bardzo jakoś konkurencyjnie, tylko raczej uzupełniająco i, i, i my również będziemy się tam pojawiali stronkę polecam, bo ma na pewno kilka ciekawych treści, sporo newsów, trochę publicystyki i nawet jakąś własną aplikację mają prowadzą jakieś katalogi ogólnie Fajna, fajna jakaś tam fanowska trochę inicjatywa, która stara się rozwinąć trochę bardziej może ambitnie. no Zobaczymy jakim pójdzie trochę czasu już jest na rynku i z tej uwagi my też będziemy z nimi razem współpracować. Tak się właśnie wydarzyło. Myślę, że w sierpniu się to trochę, trochę bardziej za zaogni i będziecie tego świadkami na pewno na, na fanpage'u czy tam na jakichś innych wpisach. I oczywiście prowadziłem to ja, czyli Christian Kender A my standardowo słyszymy się za dwa tygodnie, więc słuchajcie się Boże, trzymajcie się, się drodzy się. słuchacze tak, słuchajcie się, a już że zmęczony jestem. Trzymajcie się drodzy słuchacze, pozdrawiamy i, i do za dwa tygodnie. Cześć.